Witamy bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kemder a ze mną w studiu również będzie. E, Wojtek Ocean. Witam serdecznie. Tak, wit witamy Cię Wojtku po krótkiej przerwie i będzie z nami dzisiaj Kali Murawska. Cześć, witam, witam. E, jak z pewnością słyszycie, nie ma Rafała, Rafał sobie zrobił wolne, ostatnio zrobił sobie Wojtek, więc dzisiaj e, nie ma Rafała, ma tam jakieś e, sprawy prywatne, albo, albo robi questa jakiegoś innego w Wiedźminie, więc, więc go nie ma, ale go serdecznie pozdrawiamy. 300 godzin samo e... się nie zrobi, chłopaku. No. no nie, samo się nie zrobi. Pozdrawiamy i, i mamy nadzieję, że tam się wszystko szybko poukłada i Rafał do nas szybko wróci. O, o. Dokładnie tak. I słuchajcie, od tego odcinka już oficjalnie możemy to powiedzieć, że mamy nowego członka w podcaście i Kali przeszła wszystkie nasze testy wydolnościowe, tak. sprawnościowe, zręcznościowe. I zostałam i nowym członkiem. Kali. Jest mi bardzo miło. Poproszę o medal tak. z ziemiaka. <laughs> Ale mamy jest mi bardzo członka. miło. Naprawdę bardzo się cieszę i, e, i mam nadzieję, że tutaj nie zawiodę nikogo, że zawsze będzie fajnie. No, tak. to tyle. E, więc jak, jak słyszycie, będziemy nagrywać w czwórkę. Nasze podcasty dzisiaj wyjątkowo nie ma Rafała. Eee, więc, więc Kari, witamy na pokładzie. Eee, słuchajcie, 79. odcinek, e, nagrywamy 13 lutego w poniedziałek, e, godzina 21.30. Jedziemy. Słuchajcie, w temacie głównym Wojtek wrócił. Mówiłem, że Wojtek ma dużo ciekawych gier i będzie miał dużo ciekawych gier. E, w temacie głównym powiem wam o zajebistej grze... W cudzysłowie, bo, bo w sumie, chociaż zobaczycie w, tra w trakcie odcinka, ale Wojtek wam dzisiaj powie o nowym Konanie, Conan Exiles. Eee, jak tam, Wojtku, pierwsze wrażenie? No, chujowe. <grym> Właśnie, <grym> okay. Właśnie chciałem się zapytać, już... czy, czy te siusiaki klipują, ale może to za wcześnie. <grym> eee... Tak, ta, więc... Ta, sorry, w... przepraszam, więc... zwłuczenie zawodowe. O, gra słów się dobrze udała. Przepraszam już. E, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czemu, to zapraszam do, do tematu głównego, a poza tym oczywiście będziemy mówić o innych mniejszych, większych e, grach. E, byłem, byłem też na Lego Batman. E, byliście w ogóle na, na, na Lego Batman? nie. Nie, nie, nie, Niestety nie. ja... Ale powiem wam, że jest mega. Powiem wam, że jest mega, a czemu jest mega, to wam powiem. E, dobra, <grym> tak? Nie, nie, nie tak jak Rafał ostatnio. <grym> no to, to na pewno nie <grym> tak jak Rafał ostatnio. Dobra. E, Okej. Okay. Słuchajcie, jedziemy z Hyde Parkiem. Hyde Park, co ostatnio robiliśmy przez dwa tygodnie, a Wojtek przez cztery? Wojtka nie było. Wojtku, zacznij. Co robiłeś, jak ci nie było? No. Gł głównie robiłem sesję, bo, bo się zdecydowałem jeszcze na studia na stare lata, ale że już po egzaminach to potem się, się wżarłem w, znowu w gry. No i jeżeli akurat nie siedziałem przy kąpie, no bo nie będę w Hyde Parku teraz o, o, o grę gadał, to gdzieś tam biegałem po mieście z aparatem i, i robiłem za dziennikarza. No, także taka zabawa. O, to super. Ej. Super. A co fotografowałeś tak z ciekawości? Wiesz co, na przykład bardzo fajny koncert orkiestry dętej. Naprawdę tak? fajny. Tak? Teraz super. Jest, jest, jest naprawdę nie, jak, jak chłopaki grają. Także do mnie... Ale co, na, na okazji, czym na laki jest... Chopsach byłeś przypadkiem? Nie, nie, co ty, Na no, dosłownie na orkiestrze denty, bo to była orkiestra denta kopalni makoszowych. Z, z... A, sorry, że tak się wcinam, bo ja też była właśnie na koncercie i zespół nazywa się Lucky Chops i są z Nowego Jorku i właśnie na instrumentach, dę na instrumentach dętych grają radiowe kiciory z lat osiemdziesiątych i są fantastyczni. A. No, Więc także... dlatego myślałam, że może byliśmy na tym samym koncercie, a ja nie wiedziałam <grym /dosek> o <grym /dosek> tym, By rozumiesz, bo to mi się często no zdarza no. z ludźmi. <grym /dosek> <grym /dosek> dlatego pytam, no. Nie, nie, ale zapraszam do, do Zabrza, jakby kiedyś na, na orkiestrę dęentą. Dla mnie takie dziennikarstwo lokalne to jest naprawdę fajne doświadczenie, zupełnie nowe, zupełnie inne niż to związane z grami, nie? To jest zupełnie mhm. inna zabawa i, i to jest mega odświeżające. No to super. To cieszę się, że pożytecznie spędziłeś czas, bo ja wcale... <grym /dosek> nie oj, zrobiłam nic, wie. co powinnam była zrobić, wiesz, po prostu ja się rozchorowałam, mój kot się rozchorował, kubka wstydu rośnie, a ja, a ja nic nie robię, łamię palce w pracy na kontrolerze, no, po prostu nie, moje życie ma, ma, ma średnią ilość sensu ostatnio, muszę przyznać, ale spoko, będzie lepiej, nie? Wszystko będzie no dobrze. To nie. No jasne. E, Pamiętaj, że po Deszczu zawsze przychodzi słońce, nie? Więc tak. e, powinno, powinno być lepiej. E, dobra, więc Wojtku, e, miałeś sesję e, spoko, Wiem, że ograłeś dużo gier, ale o tym w sumie nie musisz e, mówić, powiesz e, w dalszej części odcinka. E, Kali, już wiecie, słuchajcie. K chcesz, Kali, jeszcze coś dopowiedzieć? E, grałam w grę. Ale to żadna nowość w sumie, ale jaką Aha. grę to powiem wam później, bo też e, też udało mi się zagrać w, w nowość no, no, i chciałam wam o nie powiedzieć, ale jako, że trochę mi wstyd, co to jest za nowość, to po prostu gruchnę tak e, jednym wydechem, powiem, co mam powiedzieć i więcej nie będę się odzywać i możecie się <śmiech> ze mnie <śmiech> śmiać do końca odcinka. No. <śmiech> Słuchaj, to jak teraz nam powiesz, to przez dwie godziny będziemy się tylko śmiać, dawaj nie, bo ty masz o grach opowiadać a nie będzie potem, wiesz no, no odwołanie za każdym razem pokali no, więc wiesz no, poza tym bardzo się cieszę na rozmowę z tobą o, o cyfrowych siusiakach, no już nie mogę się doczekać no ja tu chyba jestem mniej zadowolony ale dobra, zobaczymy no, słuchaj, to no, co kto lubi nie? ale z rozmowy nie powinieneś być Wojtką. No. Z rozmowy, z rozmowy Z, ten, z rozmowy o ścisiekach Naprawdę ciężko mi być mm, <grym> Jeżeli wiesz o co mi chodzi. <grym> No wiem, wiem, wiem e, Dobra, więc Ja teraz coś powiem, słuchajcie Ja byłem w Polsce e, Pograłem trochę, pograłem mimo wszystko Pograłem troszeczkę na Wicie na 3 d Ale nic ciekawego, więc W sumie jedna może jest taka gra Warta uwagi na Wicie, której Mógłbym coś powiedzieć to może wam o tym powiem, byłem na LEGO. LEGO było całkiem w porządku. Zresztą powiem wam w odcinku. Tak. Poza tym gram w swoje wiarowe gry, parę tych gier jest, ale na razie nie będę o nich mówił. Killing Floor, w Killing Floor 2 mogę nareszcie o tym powiedzieć. Nie wiem, czy powiem w tym odcinku. Zobaczymy, czy czas mi na to pozwoli Nie mam jakiejś spiny wam o tym powiedzieć, ale, ale wam powiem Może z takich ciekawych rzeczy Jest coś takiego fajna, taka inicjatywa Może kogoś to zainteresuje nazywa się to mathandel. Handel Ale polega to na tym, że na przykład wymieniam planszówki w ten sposób mam bardzo dużo planszówek i je wymieniam wyobraźcie sobie, że Kali chce planszówkę Wojtka Wojtek chce moją, a ja chcę Kali i w tym momencie proponujemy robimy różne listy proponujemy, że chcemy na przykład za jedną planszówkę 20 czy 30 innych na listach co jest i w ten sposób działa mathandel, że wymieniamy się każdy wysyłasz jednej osobie planszówkę, dostajesz od drugiej ja wziąłem już drugi raz w tym udział, wymieniłem w sumie 4 z 7 planszówek, z czego jestem bardzo zadowolony i oczywiście przywiozłem je sobie do Anglii, więc mam bardzo dużo fajnych nowych planszówek, poza tym oczywiście coś musiałem kupić, więc coraz większa ta kubka moja jest i, i staram się coś tam ogarniać, może dzisiaj o jakiejś planszówce wam powiem. E, hmm, planszów. Więc bardzo fajna inicjatywa. Było coś takiego, tak. No coś kojarzy. Ty, to, no to... są te gry analogowe, ja nie wiesz. Nie, no co ty? No. Gry... Nie, nie, no, wyobrażasz ale, ale... sobie no. gry analogowe, kurna chłopie kto w to gra? E... nie, grałem, tak poważnie grałem, to grałem. ja gram, gram ja, ja w papierowe RPG też gram i prowadzę, więc w sumie tak, e, grasz, grasz gram. jeszcze co czas? fajnie, kurde ja tak i w bitewniaki gram i ten, no ja ogólnie lubię ja. grać, tam mi, mi jest wszystko jedno jak dobrze, dobrą grę wymyślisz z ziemniaka to też będę grać to się dobrze składa, bo akurat mam tutaj ziemniaka. No to, to dajesz. To, ja wiesz, to, ja do, to do końca odcinka postaram się coś wykombinować. Tak, wykombinuj mi, wyślij, a ja zrobię e, dla bezimiennego, słuchaj, unwrapping i, i recenzję na YouTube, a. Obiecuję. Okay. Także czekamy na ziemniaczaną grę Wojtka. W międzyczasie może, może przejdźmy do głównego tematu, co tak żeśmy się tutaj rozgadali o głupotach. Mhm. Znaczy, zanim będzie, za nie będzie e, główny temat, Kali będziemy jeszcze mówić o ciekawych wiadomościach. E, no... Wojtku, masz, masz, jedną, e, masz jedną wiadomość. Ja mam dwie wiadomości. Znaczy, w sumie mam jedną też wiadomość, bo o tej drugiej nie muszę koniecznie mówić, więc ja tylko powiem taką fajną ciekawostkę, że wyobraźcie sobie, że. Będzie nowa aktualizacja PSNa. PSNa e, w sensie aktualizacja konsoli e, do 4,5 na PS4. E, I będzie to nowa aktualizacja i wprowadzi bardzo dużo zmian. E, z pewnością e, jedną z takich fajniejszych zmian dla użytkowników PlayStation Pro e, będzie opcja, będzie nazywała się Turbo. Będzie to polegało na tym, że gry będą odmiały odblokowywane pewne wymagania i to praktycznie każda gra, dzięki czemu będą zdobywały większą ilość klatek i to mniej więcej wygląda, że jeżeli gra ma, dajmy na to 60, a siedzi przy 50, to będzie miała 60. Niektóre gry, jak na przykład Just Cause 3 słyszałem, albo jeszcze coś takiego, co skacze, czasami Fallout lubi skakać, to one powinny być płynne. Fallout, i no... wiesz, Fallout to, na... dobra, nie, znaczy, nie. No... nawet nie wchodźmy na to. Okay, no tak, tak, tak bo, bo <coughs> ty go zabagowałaś sto razy, ja wiem, ale, ale chodzi mi o to po prostu, że czasami gry lubią gubić klatki, choć nie powinny. I w tym momencie nie, po tej aktualizacji nie powinno być problemu. E, tak, ale to tylko dla użytkowników PlayStation Pro. Poza tym aktualizacja. Czyli co? Czyli musisz zapłacić no. za to, żeby gra funkcjonowała poprawnie? Albo lepiej? A, no, no i właśnie to, to, to ty. ale możliwość. ham, nie. Jeżeli jesteś, o. jeżeli jesteś użytkownikiem. Widzisz, jeżeli jesteś użytkownikiem PlayStation Pro, to będziesz miała w aktualizacji coś takiego. Możesz sobie to odblokować i gry powinny ci działać później. Na pewno Wiesiek też powinien nie przycinać w tych momentach, w których może przyciąć. działać płynnie. Ale to jest nie w porządku, że wprowadzasz coś takiego i tylko dostają to ci za co płacą. Oni już, no za tak tak. On już zapłacili za tą grę. Oni już zapłacili za ten produkt. Tak, tak. Wiesz, to... Nie, to po raz kolejny sorry Sony, ale nie. Bo ja wiem za co mm. płacę. Ja płacę za wszystko i ja wszystko mam z moją subskrypcją. Nie ma tak, że ktoś jest lepszy, bo płaci więcej. Rozumiesz? No ale to, to tak jest. to tak jest. PlayStation Pro w, pe w pewnym momencie będzie w jakiś tam mniejszy lub większy sposób dzieliło graczy. Może nie jakoś tak bardzo, no ale, ale będzie. Ale, ale wiesz, ale to jest ta ci... sama generacja. Wywaliłeś ten sam hajs na konsolę i wywaliłeś ten sam hajs na grę. No nie, bo konsola Pro jest droższa. Ale też no, cała polityka Sony. Pro jest droższa, tak. Cała polityka Sony się po prostu ostatnio. Idą w złą stronę według mnie, no ale może może im tam się w Excelu to zgadza, zobaczymy czy się będzie zgadzało po prostu za rok, dwa, nie? kiedy klienci się trochę jednak podzielą. Ja też myślę, że to spowoduje pewne podziały. W ogóle wprowadzenie PlayStation Pro to jest, no sorry, ale to jest po prostu dziwny numer, nie? Dziwny numer, jak dla mnie. To z czegoś, yy, czegoś znaczy, takiego wcześniej yy... nie było nie? W, w świecie konsol. Bardzo dużo użytkowników e, chwali to. Szczególnie tych, co mają pro, chwalą, że a, będą mieli taką fajną opcję, że Wiedźmin będzie płynny, mega płynny i nie będzie im skakał, a na przykład wiemy, że lubi chrupnąć czasami na czwórce. Ale, e, Kali, chciałbym ci powiedzieć, że pod koniec tego roku wychodzi Skorpio. Ale ja będzie wiem o czy, tym, czy, bo ja już mam hajs odłożony w ogóle, wiesz. U też zrobię no, no unboxing, widzisz, nie widzisz, martw się. I no i widzisz, i, i, i, i, i będzie ta sama sytuacja to ludzie będą podzieleni, ty będziesz... Ale, ja, i, ale, w, ale w jaki sposób, jeżeli we wszystkie moje gry, które do tej pory miałam, albo na płycie mam, albo miałam zakupione cyfrowo, wszystkie moje gry z Xboxa będę mogła grać na jednej maszynie w 4K, o co ci chodzi? Ja płacę tylko Nie, za to, no to, żeby mieć content internetowy, dodatkowy, multiplayery i tak dalej, żeby serwery stały. Ale z każdą moją płytą mogę wgrać w singla, w napierdalać w 4K. No sorry, no. Wszystkie mają mieć update, wszystkie mają mieć podciągniętą grafę, wszystkie mają zapierdalać. Dziękuję, tak no. Będzie. No, i, tak, I będzie. tak będzie. I ja no, będę siedzieć tutaj... I, i, i tutaj się śmiać jak maniak i nikt mnie nie zobaczy przez miesiąc. I wyjdę jak ten gól po prostu, zombie, wiesz, wyczesany po miesiącu z domu. Jak najbardziej, ale wiesz, no, będę mogła zagrać każdą swoją grę w lepszej grafie i z każdym użytkownikiem Xboxa, na której maszynie by nie siedział, będę mogła w tą grę grać. No i tu będzie podobna sytuacja. Ej, właśnie, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w multi. Nie, nie może być tak, żeby gra w multiplayerze, ktoś miał więcej, większą ilość klatek, użytkownicy na przykład konsoli Pro miało, mieli, miały No i właśnie widzisz, większą, ja myślę, że, że to będzie tak naprawdę to nie PS tak Pro, ciekawa, tylko myślę, że ci, którzy mają tego PSN-a płatnego, tego PS Plusa, no. i płacą dodatkowo, to mogliby dostać takie rzeczy, no, a ci, będzie, którzy nie, nie płacą, be... to nie, niech siedzi biedota, rozumiesz? Nie, nie będzie żadnego problemu. To samo w tym, że Xbox ktoś to robi. więcej albo mniej, dlatego że to nie jest. To Playstation to nie jest, na jednej... to nie jest platforma. Nie nie, no. chodzi mi o troszkę coś innego. PlayStation w ogóle konsole nie mają czegoś takiego, jak ten typowy e Sport, to znaczy on tam jest, jak w jakiejś tam formie, ale to nie są takie marki i to nie są takie pieniądze i to nie są takie zawody, żeby tam ktoś się przejmował, że jeden gracz ma trochę klatek mniej nie? niż drugi. Po prostu to można znać zupełnie, to nie ma znaczenia tym wiesz, hmm. póki nie grasz, na, bardziej, nie że... wiem, obok siebie, tym... to nie, nie zauważysz różnicy, no. Tym bardziej, że to, gdyby to była jakaś różnica bardzo, bardzo duża, ale to z rzędu tam ile tam ma być tej różnicy, Krystian? Dziesięć klatek. 10 znaczy... klatek i to w porównaniu to, z 50-60 nie? W tym przedziale. To jest wszystko, to jest wszystko w zależności od, gr od gier, mm. prawda? Eee, więc, no, wiesz, Ale to nie, nie będzie tak, nie że komuś wiem. będzie skakało tak strasznie, nie? A nie, drugi no to nie nie, nie, nie, nie, nie. To nic z tych rzeczy. To jest, to jest na, na takiej zasadzie, że jeżeli, dajmy na to. Eee, nie, nie wiem czy pamiętacie, wyszedł dodatek do e, Fallouta, bodajże pierwszy albo drugi, do czwórki. I słuchajcie, one w pewnym momencie, jak się wchodziło gdzieś tam dalej przy, i pojawiała się mgła. On normalnie chrupał. I to było 15 klatek, 16 klatek. Do tego stopnia, że nie wyszła aktualizacja do tego dodatku, tylko była taka opcja, że deweloper powiedział, że, żeby usunąć ten dodatek i ściągnąć go z PSN-a na nowo, bo, bo po prostu jest tak spieprzony i faktycznie. Jak go I ściągnęliście na nowo, był, to tam he. chyba był, albo był całkowicie bez mgły, albo po prostu no. była taka minimalna, minimalna, minimalna. No wyjęli minimalna. to po prostu, e... bo, bo maszyna tak, nie, i... nie ten. Ech... I tak, i... i chciałbym tylko powiedzieć, że tą aktualizację dostanie każdy użytkownik, tylko że przy PlayStation 4 Pro będziecie mieli tą opcję turbo, że właśnie niektóre gry powinny chodzić, bardziej utrzymywać tą stałą ilość klatek, bo wiadomo, no te, te klatki zawsze spadają, one nie, nie ma zawsze 30 klatek, szczególnie w singlu. One, one delikatnie jednak, jednak spadają do 26, jak coś tam się, się, się dzieje, czy 27, wiadomo, przy jakichś wybuchach czy coś. I turbo pozwoli to utrzymać, ewentualnie, nie wiem, zwiększyć też tą ilość klatek cały czas, jaka jest average, jaka jest ogólna. Wiesz co, no. powiem Ci tak szczerze, z mojego punktu widzenia, no a, a siedzę w tym trochę, to powiem Ci, że cała ta akcja z tymi klatkami i ich liczeniem zamiast grania w grę i ma, y, posiadania przyjemności z tego, no jest, że się jest, w ogóle kurwa no, gra, no. rozumiesz? Ja tego nie rozumiem. Ja mam dosyć patrzenia na Frapsa, ile mam kurwa klatek na ekranie, rozumiesz? I nie wiem, dlaczego mhm. ludzie jakby nie zapomną o tym i nie pomyślą, no dobra, tu kiedyś gramy" mieściła się na jednej małej płycie CD, tak? A teraz y, potrzebujesz Blu-raya, żeby to się wszystko zmieściło. To i tak jest tylko podstawowy kod, który pozwala ci na ściągnięcie resztę z sieci. Bo to jest no, ogrom, no, bo tak to jest ogromne. I wiesz, czepianie się, bo, bo mi spadło poniżej 30 klatek. Kurwa, chłopie, ciesz się, że działa. No nie, bo to, to większość no, gier to wychodzi takich, że nie działa. Więc ciesz się, że działa i, kurwa, graj w grę, a nie siedzisz i patrzysz, jakie no, masz wskaźniki nie, na ekranie. Nie zgodzę się troszeczkę, a to z, z, z, znaczy... Boy, kurde, dawaj. Może, nie wiem, może to jest takie, taka, taka, takie patrzenie pc typowego, ale dla mnie, znaczy to jest ważne, tak? Gra musi być dobrze zoptymalizowana jeżeli ja kupuję sprzęt i daję do niego hajsy, to to ma działać. A nie może być tak, tak. że... że że ja wiesz, że, że jakby tutaj z mojej strony wszystko jest zapewnione, a wydawca gry ma wywalone na optymalizację. I sorry, Kali, ale różnica między 50 a 60 kategorii jest ważna, bo gdyby nie było ważna, to by nie było postępu po prostu, no, no tak to jest, to już tak działa. Wiesz co, Wojtek tak, ja się zgadzam z tobą, ale. Przy tak luźnym graniu, jakim są konsole, uważam, że jest to po prostu zawracanie do dupy troszeczkę, wiesz? Bo na PS-ie tak naprawdę żaden wydawca nie wypuści ci gry, jeżeli cokolwiek ci spada poniżej tego marginesu pięciu klatek w górę albo w dół. Bo oni mają swoje tam, właśnie swoją tą dumę PS-owską, że oni mają tą dobrą, lepszą grafę niż Xbox, tak? I e, każdy się tego trzyma, więc tak naprawdę te pięć klatek e, przy e, nie wiem, przy ładowaniu sejwa, gdzie się coś wczytuje, to już gracze mogliby odpuścić. Ja nie mówię o masywnych dipach, gdzie to spada na łeb na szyję i wykraczać się gra, bo coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ja mówię o tym marginesie, wiesz o co mi chodzi? I to, ten margines to jest to, o co ludzie się plują strasznie. O, bo w tym i w tym momencie gry spadły mi klatki z 62 do 57. No kurwa, chłopie, załadowała tak, ci się tak. wielka góra, no. A, no to masz rację, bo może cię źle zrozumiałem. Faktycznie, no, to tylko to do, o to mi chodzi, zbierania. wiesz, bo oni i tak trzymają pewien standard, więc tak naprawdę jest to robienie wielkiego ma marketingowego hucha, gdzie tak naprawdę tylko gier faktycznie skorzysta z czegoś takiego. Mhm. Chcia, chciałbym wam e, powiedzieć, że no na przykład tak jak e, patrzymy na multiplayer, tak, tam jest w, na, na ogół w grach multiplayerowych macie tak, że te klatki mają być stałe, one nie mogą spadać w wybuchach, w różnych ta, te, tego typu rzeczach i ro, na ogół robi się to kosztem grafiki. Zobaczcie na przykład, akurat wy, wy nie, nie możecie tego spojrzeć, ale największe wrażenie przynajmniej dla mnie zawsze Robił Uncharted i na przykład najnowsza Uncharted 4, jak on pięknie wygląda na singlu, a jak wygląda w miarę ładnie, w sumie nie no, bardzo ładnie, ale nie tak dobrze na singlu e, w multiplayerze, bo niestety tam muszą być stałe klatki, to musi być, nie wiem, te 60 czy tam 30 jak twórcy sobie zapewnili i nie, nie ma opcji, żeby to spadło. No, to po prostu tyle, wiesz, spadki, spadki w ilości klatek pokazują, przechodzących ci przez ekran też powodują ci lagi, więc nie może być tak, że, że masz różne jakby wiesz tutaj klatki, bo ludzie dostają lagu, lagów, jak masz lagi, no to nie masz multiplayera, tak? Mm -hmm. szczególnie że tak, tak, tak, która tak, tak, ma tak. szybką rozgrywkę no taki dum na przykład musi mieć stałą ilość klatek i te plansze są zupełnie inne i to widać, że one są tam naćkane specjalnie tak wiesz zawalone tam masz wizualnie niby z wierzchu, ale plansze są bardzo puste graficznie właśnie po to Wiesz, no żeby, tak, każdy, tak, tak. żeby każdy Nie, no, niezależnie od tego, jakie ma połączenie w sieci, kiedy się łączy do serwera, ma równe szanse komuś przypierdolić z tym shotgunem, no. Sorry. Mhm. <laughs> Ale no taka tak. prawda. Um, no, Ale na tak, ps tak, też tak. masz mniej tytułów multiplayerowych jednak. Mam wrażenie. Takich, takich stricte, że on, ludzie naprawdę faktycznie siedzą i w to ciorają tak godzinami i godzinami, wiesz. Czy znaczy, ja mam takie nie wrażenie, no, bo tali, nie mam, bo nie mam PS-y, in, iny... tak? Ale ja mam Halo, które jest typowo multiplayerowe i Gearsy i Fable, w którym możesz to... sobie ludzi poznawać, wiesz. I, i mnóstwo tam innych rzeczy. Większość, no. A wiesz, a na no. PS-ie nie ma tytułu, który, Oprócz Journey, no który, masz... który faktycznie mm. <laughs> wiesz, dla mnie działał jako multiplayer w sensownie no. okay. ilość ludzi grających w ogóle w multiplayery mam wrażenie Ale... że jest niższe Journey... Journey... Journey jest chyba multiplayer. no jak, nie jest... możesz poznać, spotkać ludzi innych po drodze, jak grasz na czwórce a widzisz, nie No, nie możesz spotkać e... inne postaci. E, wiesz, w nie próbowałam pograć na ps u kolegi i nie mogłam znaleźć ludzi do party, więc ciorałam sama tych bossów, wiesz. Gdzie na Xboxie e, nie mam okay, takiego okay, problemu. Okay. Ch ch ch chciałbym ci powiedzieć, chciałbym ci powiedzieć że, e, że na PlayStation jest dużo multiplayerowych tytułów. Praktycznie tyle samo, co na Xboxie. Wy macie Halo, my mamy Killzona na przykład. Pamiętaj, że na premierę wyszła taka gra i bardzo dużo grałem multiplayera w tym. No wiem, no, no się wy... śmiejemy przecież, że to jest... Ten... Tak. Jest mniej więcej tyle samo. Wydaje mi się, że ekskluzywów coraz więcej jest na PS4. Lepszych. Niż na... Xboxie, ale to nie jest ten temat kali, więc kiedyś do tego wrócimy Nie, nie, Nie popatrz, będziemy ty o tym rozmawiać, tym bo tym się temacie. pokłócimy. Nie? OK. To nie będziemy o tym rozmawiać. Dobra, słuchajcie, bo to, tak to, jedziemy to jedziemy co? dalej, bo off top mamy. No. E, tak, off nam trochę. Wyszły, słuchajcie, Sorry, więc ta aktualizacja zwykle, 4, no. e, aktualizacja do ps 4 4.50 która wyjdzie za miesiąc, dwa, wprowadza turbo, tryb turbo, o którym wam powiedziałem. Wprowadzi nam to, że będziemy mogli sobie w końcu zmienić tapetę, więc nie będziemy musieli ściągać <laughs> na tybu, z internetu. Jakie ja to do... jest żałosne, sorry, to jest takie przykre po prostu, Ej, wiesz, taka wieść. A pamiętacie, no w, latach weźcie, 90 no, po prostu to... w latach 90. było coś takie, jak Pentium, tam 120 <laughs> no albo 160 rodzaju, nie, no? i był taki przycisk turbo, widzę, że już jesteście w latach gdzie dziesiątych z to Ale stary, coś, wiesz, ale to... nie, no. e, wiesz, ja, no, no, ja no, na przykład e, tapetę no. mogłam sobie zmienić już na, na oryginalnym Xboxie. Dlaczego no, tak no, długo no. musicie czekać na to na PS? -ie? Sony, Sony. E, Dlaczego wy to znosicie ja, no. w ogóle, no? Znaczy, wiesz, no nie Widzisz, to jest tafeta, jeden z powodów, to, to dlaczego ryba, ja no. się przesiadłam, bo ja, ja wcześniej e, grałam na PS'ach. Mm -hmm. Ale już zamiast no tak, trójki tak. kupiłam Xboxa 360, bo już miałam dosyć. Mm -hmm. e, tak, więc e, dobra, więc e, poczekajcie, bo chciałbym to w końcu skończyć. Tak? Więc, e, <laughs> w końcu skończyć, mówię dalej, więc. Kończ w końcu. Tak, więc e, staram się. E, więc, słuchajcie, za miesiąc będziemy mogli zmienić swoją własną tapetę, będziemy mogli wow. włożyć tam, co chcemy. Wow. Tak, to jest ta. E, słuchajcie, kolejno, kolejną rzeczą, którą będziemy mogli zrobić, to, i to jest akurat zajebiste, ja wiem, że w Xboxie już to jest, w Microsoftie już dawno to jest, ale dopiero wchodzi to do PS4 i bardzo się z tego cieszę, bo będę z tego korzystał, no. to jest podłączenie zewnętrznego dysku... Na USB 3.0, dzięki czemu Co? będę mógł instalować. Tego gry też nie na macie? Dysku. <gry> <gry> nie, no to, to teraz właśnie. Teraz właśnie to dochodzi i mm -hmm. to. <laughs> nie. Ja już się nie pytam, czy Wojtek ma, ma taką możliwość, ale dala, no to w ogóle jest, jest zbędne. Ale tak, Wujek by już dawno to wam dał, a, a do nas dopiero wchodzi taka opcja. I ja się ogólnie z tego powodu bardzo cieszę. Ej, no faktycznie to czuję się jak użytkownik iPhone'a normalnie teraz. No ale, ale tak. Ale, ale mniej więcej. Co... Dla, mnie, dla mnie turbo tak to wygrywanie. Jest. Turbo to to, oh to jest najfajniejsze. Mówię tak, ja więc. Turbo. No ale no dobrze, no, będziesz to... miał guzik turbo. No, będziesz miał guzik turbo, i możesz sobie swoją znaczy, Ja nie będę miał, bo nie mam, pro. Ja, ja nie mam pro. Ja nie mam pro, więc nie będę miał. Aha, no to no, więc... To twój kolega będzie miał. No. Pozdrawiam, Tomka. Eee, tak, więc słuchajcie, wchodzą opcje z dyskiem bardzo dobrze, bo e, pamiętajcie, że konsole, te pierwsze konsole pk czwórki mają dyski 500-gigowe, w których tak na dobrą sprawę możecie używać 360 giga. Więc ja już go dawno mam zapełniony i A muszę to... sobie gry, żeby cokolwiek zrobić. Więc teraz A... będę mógł po prostu kupić sobie zewnętrzny dysk, podłączyć i zgrywać sobie na niego gry, i fajnie, nareszcie będę mógł ściągać wszystkie gry, co, co mogę po prostu ściągnąć. ale, Ej, ale to, to musi być jakiś taki mega specjalny dysk od Sony, czy możesz po prostu sobie kupić dysk? Nie, nie jak, no każdy, piskę, nie, dyskami, już, nie, już nie gada, już nie gada. Nie pytam, Wątku, pytam już, już, bo nie, nie wiem, jak jest. No nie wiem, po prostu. Nie, to będzie każdy dysk. E, który działa no, USB 3.0, tak, uh -huh. więc e, każdy, każdy, każdy, każdy, więc nie, nie, no, no bez przesady. E, wiesz e, co, nie Cię... byłabym tego taka no. pewna. Nie, no nie, nie szalałabym z takim postulatem, że... bo potem się okaże, że wiesz, że się, nie, e, że wiesz, może to, coś Kali, bo... tam, wiesz, że tylko Możesz jeden wymienić. albo dwa. Możesz wymienić w swojej konsoli, w każdej konsoli możesz wymienić, w każdej playce możesz wymienić, normalny dysk, wewnętrzny, na jaki chcesz. I to już od dłuższego czasu jest, jest, jest, jest znaczy to, to zawsze można było zrobić, tak? No, a teraz wchodzi opcja z zewnętrznym dyskiem, więc po prostu trzeba będzie go sformatować, tak? I możesz zapisywać, co tam chcesz. W Sucz, w wow, no, wow, po prostu zmiotłeś mnie no z no, no, stary, wie, no, kurde. Wow, no, małe Przewróciłam są, no, wiem, się no, tak. z wrażenia. Czekaj, aż zobaczę, tak. czy mój dysk jest ładnie podpięty do mojego Xboxa. Tak, Uch, jest. Tak, więc. <śmiech> I e, działa. To, to, I na to poprzednim też działał. Ten sam dysk. <śmiech> tak, wiem, wiem. <śmiech> Dobra, okej, okay, eee, No my mamy podgórkę akurat, tak. Eee, Ale sumie, macie lepszą grafę, no. A teraz będziecie mieli no grafę mamy, turbo? Tak. Niezwy tak turbo. To niezwykła, to będzie nadzwyczajna grafa. Grafa turbo będzie. No, coś za coś. Ja myślę, I tak że będzie ja lepsza niż tutaj, Nintendo, nie martw się. Że to, że to ja będę tutaj ten, ten taki, no... No wiem, wiem Wojtko, o co ci chodzi, tak. No Zaczy, wiem, nie, co wiecie co, co no, ja wam widzisz, powiem, ja jestem w ciężkim szoku, że przy takiej konsoli i tak zaawansowanej technologii, którą mamy dostępną już od lat i która była przetestowana na niby słabszej maszynie, którą jest Xbox, bo on jest tańszy dlatego, że jest najsłabszy, to te wszystkie rozwiązania działały, a taki gigant ogromny rynku w ogóle rozrywkowego na świecie, który takie niesamowicie te rzeczy potrafi i potrafił zrobić, nie umie tak prostych rzeczy przemyśleć, jakby z założenia, z koncepcji. No, ale bo tu jestem w szoku, że wy myśli, musieliście czekać tak długo na tak proste rozwiązania ale wiesz, technologiczne. O co chodzi, Kali, wiesz o co chodzi, że na przykład taki Kowalski e, wypuszczamy muslima i, jeden tera i są sobie myślę, a może taki Kowalski zmieni i kupi sobie e, Slima z, jed, z jednoterabajtowym dyskiem i, i oni będą do przodu. Oni nie, mu, nie muszą tego robić i pewnie nie chcą za bardzo, ale, no, ale nie wiem, ktoś ich tam przy, przymusi, może w końcu wypadałoby, bez przesady, bo fak, faktycznie... Nie, bo zostają e, no, w, w tyle w i sobie się... strzelają w stopę. No. Bo tak, ja płacę za multiplayera i za różne tutaj rzeczy na Xboxie, ale ja z moją maszyną mogę zrobić mnóstwo rzeczy. Ja z mojego laptopa mogę oglądać filmy na, na Xboxie z drugiego końca mieszkania. I ja się tego nauczyłam już na poprzedniej generacji. Streamowania bezpośrednio po sieci z moich innych maszyn. Też tak robiłem, zajebista sprawa. No. No. Wiesz. Robiłem to na, na trójce chyba PS3, z tego co pamiętam. No dobra, no nie to e, Słuchajcie, e, je, jedźmy dalej, bo już, już połówka minęła. Słuchajcie, więc Sorry, poza, tym, będzie, no. poza tym, że będzie spoko. Poza tym, że będę miał turbo, będę miał tapety, będę miał dysk, to... E, wow. zejdzie... no to nadal jest śmieszne. Ok, nie dym, chłopie, no. Nie Okej. Okay. Ja do Nie, <śmiech> no, <bajka. śmiech> no, Ale swoje tapety. Ojej, to nie, no, nie no, szacą, zrozumieć, szacą. Aczkolwiek. <śmiech> dobrze, aczkolwiek <śmiech> tak Ja mam tego nie tu... zrozumiem, bo ja swoje mam od lat po prostu, więc dlaczego miałabym, jakby e, zachwycać się czymś, co po prostu mam. Dobra, no, dobra, dobra, ale i to i rzeczywiście bo no widzę, że Krystian próbuje przebrnąć jakoś... Nie, do, no, chcę jeszcze wam coś powiedzieć, no. Dabaj, dabaj. Co jeszcze mam coś powiedzieć? To akurat będzie taka inna ciekawostka. Po, więc poza tymi trzema rzeczami, które wprowadzi nowa aktualizacja, wprowadzi jeszcze aktualizację do sprzętu, który się nazywa PlayStation VR, którego posia który posiadam. Więc słuchajcie, opcja polega na tym, że bardzo dużo osób na narzekało na ten tryb kinowy. I w sumie ja w ogóle z tego nie korzystam, bo nie wygląda to zbyt dobrze. No Najnowsza aktualizacja wprowadzi nam Opcję, że będzie można odpalać blu raye normalnie sobie na konsolach, fil, film, filmy na Blu-rayach z 3D i z VR-em. I teraz z VR-em nie wiem do końca, jak będzie to wyglądało, bo jeszcze nie widziałem czegoś takiego, ale po pierwszych e, jakichś tam e, komentarzach na e, Reddicie. Osoby, które miały styczność z tą aktualizacją, mówią, że przy przebudzeniu mocy, przy jeszcze jakichś tam filmach, wygląda to naprawdę dobrze. I oni sobie na tych okularach VR oglądają filmy 3D i mają wrażenie, jakby byli w kinie. No bo, no bo VR w tym momencie na tym polega i podobno działa to naprawdę dobrze. Więc e, sam A, warto ciekaw, dla niego wyglądało. kupić Fiara? <laughs> nie, no spokój się. Spokój się, Kali. Nie, nie, nie nic z tych rzeczy. Aczkolwiek, pomału coś, coś się dzieje. Małymi krokami spokojnie. Nie zbudowali o, o, od razu do nam Warszawę. Ale e, sam Ale sobie to Nie, ja się pytam, opcję. bo mnie to interesuje. Naprawdę. No nie, nie zawsze jestem trolem. Czasami nie jestem i w tym momencie nie czasami jestem. Nie, I czasami, faktycznie okay. się pytam, nie, czy jeszcze warto nie. Jeszcze kupić Fiara? Nie. nie, jeszcze nie. Dobrze. Jak jak ja to przetestuję, to może ci powiem. Aczkolwiek już wszędzie e, czytałem fajne recenzje Resident Evil 9 i może dziewięć, siedem, bo wszędzie dziewiątki podostawało, mam dziewiątki w głowie i już e, są, już pomału opinie, że to jest to, to jest pierwsza gra, która pomału może sprzedawać sprzęt. Sprzęt jest dosyć drogi, ale może już pomału zacząć sprzedawać ten sprzęt. Więc, e, ale jeszcze nie, ja muszę to przetestować. No i to stary, bierz się za to, bo ja bym chętnie o tym usłyszała za dwa tygodnie, wiesz? No nie, to na pewno nie, nie, ja mam inne gry w planach, więc e, słuchajcie, więc moja... No, bo mam swoje małe gierki. Nie, chcę sobie. Wiesz co? Od, yy, Smakujesz mam, sobie mam tego wiara, tak? tak yy. mam, mam. Też, też jest. Mniej więcej to, to samo jak Ty w Dumie. Mhm. Więc. Więc po prostu, nie wiem, mam, mam po na, pozaczynane parę gier i chciałbym coś konkretnego dowalić, ale takiego dłuższego, a Rezydent nie jest długi, więc coś takiego dłuższego z jakąś tam większą fabułą, może jakiś RPG, zobaczę jeszcze. Tak czy siak, to jest aktualizacja, która wychodzi za, ro, za miesiąc dwa. E, Czyli za, za miesiąc na... dwa będziecie, moi drodzy, mogli zmienić sobie tapetę w Playstation i dać guzik stoć. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Będę sony. Będę mógł mieć wszystko co Przepraszam, będę, tak. no. Brawo Sony. E, więc, A co z Nintendo? E, jak tam Switch? Wiemy, jak Switch sobie radzi? Nasze nowe, nie, ulubione urządzenie do grania? Nie mam pojęcia, jak sobie radzi Switch. E, nie no, w, w sensie, że zajebiście się sprzedaje i w sumie... Czekają na Zeldę. Sumie tyle. <głos> Co, co, że co Czekają na Zeldę i kupują kolorowe kontrolery. Nie, no Z Zelda spokojnie, Z Zelda będzie w dniu premiery i, i to jest akurat niezagrożone, ale co tam jeszcze do, do niego ciekawego to kompletnie nic nie wiem. Ogólnie osoby, które testowały Switcha to jarają się tym urządzeniem, że jest świetne, że chcą po prostu mieć to w domu, ale suma summarum kupią to i w sobie będzie leżało, bo przejdą Zeldę. E, więc tak to wygląda na po, jeszcze... Jak Game Boy skończy w Kiblu, będziesz napijać high jak siedzisz, wiesz? Albo tak, albo tak. E, powiem jeszcze wracając do mojego vr że PlayStation VR już jest dostępny w Anglii, normalnie w sklepach, więc już ten sprzęt jest dostępny i nie ma problemu z kupnem tego urządzenia. E, o, tak, no to, to, to wiem, ekstra, to, to chociaż tyle, zrobili no, po pięciu miesiącach od premiery można już bez problemu kupić ten sprzęt. Prawo Sany. E, tak. No, jeszcze parę lat i na VR-ze też będziesz mógł zmienić tapetę. Nie, no, spokojnie, VR to, VR to, to VR to w menu jest tak jak na konsoli, więc już za miesiąc będę mógł to zrobić. Ciekawe jestem, czy się e... zmaguje. Nie no, poważnie, nie, nie Chciałaby, chciałabym potestować takie rzeczy, wiesz, to jest takie marzenie ja właśnie to, sam software do konsol na przykład, chciałabym to potestować, zobaczyć jak to działa, wszystko, wiesz. No ale to A, znowu, nie, znowu off-top, przepraszam. Może kiedyś będziesz mogła potestować tapety do nowej aktualizacji? Tak, Pokaż, mogę w pracy... Po, po... No i będziesz mogła zmieniać, zmieniać tapety. I, I zrobią tak, zabawię, jak, jak, jak wyjdzie aktualizacja, się. przejdę się po całej firmie i pozmieniam tapety. I jak ktoś, <grym> jak ktoś dobra, nie dobra. zablokuje sobie paskodem, to będzie zmieniany, jak na, jak na pececie, wiesz, potem głównie tapety mm -hmm. będą krążyć tylko. No. E, dobra, więc sł słuchajcie, zamykam mojego newsa, aktualizację już za miesiąc, e, jak wyjdzie... To wam powiem dokładnie, jak to wszystko działa. Jedziemy dalej. Wojtku, Wojtku, co masz? Eee... A sprzedaż? Z wiadomości. Spokojnie, jeszcze Wojtek. A, bo to jeszcze wiadomości, ubiec, no tak, sorry, przepraszam. No bo jeszcze Wojtek coś ma, no. Wojtku. No to powiedziałeś, że mam jedną wiadomość, mam więcej, tylko nie chciałem się wpisywać, także sorry. A, no super, to jedź, to jedź, no. Po pierwsze, spoko, spoko. chyba taka największa bomba, jaka tutaj się ostatnio pojawiła i to jest świeżynka, bo to jest news z dzisiaj. Jest szansa, że Red Dead Redemption pojawi się, dwójka oczywiście, pojawi się na... Na PC to tak. skąd? Nie skąd, ta, no. skąd ten wniosek? Otóż był wyciek właśnie z firmy Denuo, i tam była informacja, że, że Rockstar Games zamówił obsługę jakiejś gry, właśnie, w, Denuwo, to jak wiemy, to jest system zabezpieczeń antypirackich, tak, tak, tak, tak. No a jedyna Bardzo gra, dobre. jedyna gra, o której wiemy przynajmniej na tą chwilę, że Rockstar nad nią pracuje, to jest Red Dead Redemption 2, więc jest szansa, że ta gra pojawi się na, na PC-tach. Oczywiście to jest tylko, tylko taka teoria, można powiedzieć na tą chwilę, ale no ale jest to jakaś tam jest to jakaś tam szansa e, więcej na ten mhm. temat e, niewiele wiadomo trudno powiedzieć na ile to jest prawdą, no zobaczymy pożyjemy zobaczymy, na razie to tylko mhm. to tylko przeciek e, a mhm. Wojtko, e, grałeś w e, wiesz co, no ja jako, że nie jestem konsolowcem no to grałem tylko chwilę u szwagra. Fa fajna była podobało mi się, ale nie, nie mam za wiele do powiedzenia no bo grałem dosłownie pół godziny. Mm. Przeszłam. Okej, okay, okej, okay. czyli... Czy, czyli, Wojtku, tak jakby yy, nie czekasz i tak za bardzo na ten Wiesz, tytuł. co czekam? To znaczy, czekam. No, trudno czekać na coś, co nie wiadomo, czy się pojawi, nie? Ale, no, ale, mi, ale chciałbym. Wszystko. Wszyscy czekamy pojawiło. na Half Life'a -life trójkę, wiesz. No tak, tak, ale <śmiech> chciałbym, żeby się pojawiła red -red Redemption. Chciałbym, żeby się pojawiła jedynka przede wszystkim. O, na to raczej już szans nie ma. No, Dlatego, dobra, że, że dosłownie te pół godziny, czy może to była godzina, spowodowało, że jeżeli miałbym kiedyś popełnić taki życiowy błąd i kupić konsolę, to, to Red Dead Redemption byłoby po prostu w tej puli gier, które by mnie mogły do tego przekonać, nie? Wojtku, a może po prostu chciałbyś pożyczyć mhm. moją 360 i Red Dead Redemption, <śmiech> który przeszłam? E, wiesz co, ja powiem Ci już po szczerze, że ja miałbym okazję, bo mój brat ma 360 wiesz? Ale po prostu nie jest to... Jakby to jest dla mnie inny komfort grania. Jest bardzo fajnie pograć na konsoli, ale dla mnie konsola to jest urządzenie, które się fenomenalnie sprawdza gdzieś tam, wiesz, do bijatek, ze szwagrem po pijaków, w Fifę pograć, no boże, nie? No coś takiego. No no to... Co ty no. wiesz o graniu na konsoli? No, no, także hmm. ja wiem po prostu o tym to, co idź najważniejsze jest. Idź wymień swojego tak, Radeona, reszta... idź. Reszta mnie nie interesuje, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> FIFA, wódeczka na przykład, to jest taka dobra kompozycja, albo tam bijatyka <śmiech> i zawody ze znajomymi, to jest. To jest taka o taka rany, jakich ja tu się rzeczy dowiaduję, moi koledzy z podcasta grają w FIFA. O zgrozu. No, pewnie. <śmiech> Moja wiara... Ja że w jedenastkę byłem 64 w Polsce. Och Jezu, chcesz, chcesz no. order Złotej Cebuli za to? Nie, nie, nie, ale w co roku po setki godzin. To ja ci powiem, że z mojej Nie rozumiem wy... tego, ale dobra, znowu odchodzimy od tematu, chłopaki. Z Wojtek z miał zdanie? opowiadać o grach, a tu... Też gdzieś byłem 64 że to prawie że to samo, nie? Dobra, Ej, to... może byłeś na turniej w Warszawie. Nie, ja mówię, że z moich znajomych byłem mniej więcej niż 64 roku. Okay, okay. no, tak, <laughs> to... tak, tak, tak, sorry, sorry. No tak, tak. tak, tak. tak takie eee, Jeżeli pozwolicie, jedziemy dalej. Nie wiem, czy to z o tym, ale Activision troszkę zwalnia ludzi i też przygotowuje nowe Call of Duty i tym razem będzie to powrót do korzeni, czyli można się spodziewać, że że będzie jakiś reboot serii? No zobaczymy, co tam. Czyli czy tam co? Kolo czy Halo nie wyszło, tak jak wszyscy mówili, że nie wyjdzie. Eee, aha, mówisz nie, o tym, o nie. tym, tam, o tym, e, nie o wiem, O tym ostatnim Mo Modern ja to Warfare, szam. Infinite Warfare, sorry. Mm -hmm. Nie no, wiesz, e, powiem Ci tak, co mnie w ogóle zgubiło z tą grą, stwierdziłam, na pewno jej nie tknę, znaczy ja w ogóle nie gram w kody tak naprawdę już od dawna od tamtego koda, dokładnie nie gram w kody, ale oni, pamiętam jak ta gra wychodziła i taki tekst w prasówce, że to nie jest gra science fiction, to jest futurystyczna gra wojenna. To no. nie jest strzelanka science fiction, tylko futurystyczna gra wojenna. Czym się różni strzelanka science fiction od futurystycznej gry wojennej, oprócz tego, że niczym? i tym, jak to ubierzesz w słowa. Ludzie nie chcieli science fiction, no, dlatego grali w koda, bo jakby nie chcieli, jakby chcieli science fiction, to by grali w dobre science fiction, tak? No tak. No, ale no. to jakby... jakby, jakby... Cóż, Call of Duty dla mnie dwójka Tak, trzy gazyliony gracie, dolarów no. na, na koncie za mało i się obrazili i zwalają ludzi i będą robić to samo. Znaczy no, po prostu wystarczyłoby, żeby posłuchali graczy, nie? Mniej więcej ich oczekiwań, tym bardziej, że na, na, przecież w momencie, w którym oni e, kombinowali z tym całym Infinite Warfare no to już raz, że Battlefield 1 w tym samym czasie pojawił, dwa, że Titanfall 2, tak, który według Malo mnie dobrać, po prostu no. tam miażdży tego Call of Duty, no to to był, to był jakiś chory pomysł w ogóle, ten, ten Call of Duty ostatni, ale mniejsza z I jeszcze DUM przecież wyszedł w tym roku, w tym samym roku wyszedł Doom. No tak, ale DUM jednak to troszkę inna, inna... Nie, no bo to liga, liga swoja liga własna jest. jest, on jest poza konkurencją w ogóle, no. No i też tam multiplayer ale... jakby nie jest, nie jest istotny. Ja? W... Y... Tak, ch chciałbym Ci tylko Wojtku powiedzieć, że mimo wszystko, że zwolnia ludzi, to i tak tam oczywiście jakieś sukcesy mają i oczywiście dalej Call of Duty się sprzedaje zajebiście. A na pewno. Nie tak dobrze jest. jak kiedyś, ale, ale dobrze. No ale jednak już to nie te oceny na przykład, nie? Już oceny no nie, no. coraz gorsze. Trzeci news taki, który wybrałem z tych wszystkich newsów ostatnich, bo ich jak zwykle w naszej branży nie, nie mało to, że, do gwinta wpada, wpada Nilfgaard w końcu, jako pełnoprawna, tą frakcja. Także, można w gwincie już teraz pykać sobie Nilgardem, pełną, pełną, gębą. I to chyba tyle z mm. takich najważniejszych newsów. Oczywiście po mm. resztę zapraszam na swiftprojekt.pl, tam zawsze, zawsze jesteśmy na bieżąco. Tak. To tak, Kali? Coś chciałaś powiedzieć? Mówię, że tak jest. to wszystko. Tak jest, dobra, tak jest, więc słuchajcie, jedziemy dalej, bo mamy godzinę i prawie i jeszcze nie zaczęliśmy nawet główny temat, a już nie mówię, że Kali chciała powiedzieć o grze. Ja nie wiem, Kali, czy ty powiesz, bo ty mówisz teraz wszystko w ogóle. Dobra, <grym> więc jedziemy dalej, słuchajcie, sprzedaż gier. Sprzedaż ja się gier, tylko jaram sobie? tapetami, ja nie wiem, o co ci chodzi. <grym> Ach, nie, wszyscy, wszyscy się jarają e, tapetami. Słuchajcie, dostałem dzisiaj, e, dostałem dzisiaj taką fajną Taki fajny gif na Unilad Gaming. Słuchajcie, jest napisane tak, że GTA 5 jest najlepiej sprzedającą się grą. W UK w ostatnim tygodniu przez ostatnie 3 lata po premierze. I słuchajcie tak, pierwsze miejsce GTA 5, drugie miejsce ma NIO, czyli ten japoński. Nie wiem, Dark Souls, może troszeczkę w klimatach Wiedźmina, ale ogólnie taki Dark Souls. Trzecie miejsce ma Resident Evil 7, czwarte miejsce ma FIFA 17, piąte miejsce ma Call of Duty Infinity Warfare, szóste miejsce to Battlefield 1, siódme Rocket League, ósmy jest Hitman i tu jest cała e, kompletna edycja wszystkich e, tych odcinków. Dziewiąte miejsce to Overwatch 10 to Watch Dogs 2. I tak... Przez ostatnie trzy lata po prostu Gita jest niedościnione i pomimo tego, że wychodzą nowe gry jak Resident Evil, jak ten Nioch cały, to i tak ludzie grają w Gita. To jest niemożliwe. Jak to Taka, niemożliwe, puch. stary. E, kiedyś dawno, dawno temu, przez e, e, X lat, chyba 5 lat, e, Dark Side of the Moon Pink Floyd był najlepiej sprzedającym się albumem e, Billboarda co tydzień, przez 5 lat. Jak coś jest dobre, nie, tak. to jest dobre. I się sprzedaje. No, tylko tu, tutaj ja powiem ci, że nie, nie pamiętam kiedykolwiek, żeby ta gra cały czas była no, no pierwsze miejsce w sprzedaży. No, przez, przez ostatnie trzy lata. No nie, nie pamiętam, żeby taka gra była. Nie wiem. No poprzednia była GTA było... 4. O co ci chodzi? Nie, nie, nie, nie. nie. Czwórka nie, nie miała tak wysokiego poziomu, z tego co pamiętam. E, dobra była, ale bez przesady, więc e, spoko, fajnie, fajnie, myślę, wiesz, że. wiesz, no tam na to masz bardzo online, dobrą. E, ludzie, wiesz. Tak w tym. E, sorry, że ci przerywam, ale nie dość, że właśnie no, no, no, no, ten to, no. online jest, no to masz bardzo dobrą, trzymającą w napięciu fabułę, e, masz mnóstwo wątków pobocznych, e, masz totalnie otwarty świat, tak? możesz mm -hmm. iść i robić co chcesz w tej grze. I czy to robisz z ziomkami, no, no właśnie, czy to no. robisz sam, to już jest twoja broszka, jak, jak pan sobie życzy, jak pan woli, nie? I to jest właśnie fenomen tej e... gry, że e, tak ona się jest. tak sprzedaje, Doda. bo i gracze multi, i gracze singli siedzą i w to grają. I oni w to pograją, po czym oddadzą grę, albo płyta im się porysuje, albo e, po prostu wymienią ją na coś nowszego, a i tak potem do niej wracają, więc kupują ją znowu tak, e, dokładnie tak a tutaj e, cały czas trzymają powiem wam szczerze, że ja mam GTA na płycie mało gier mam na płycie chyba 3 albo 4 a GTA 5 mam na płycie i mam Od czasu do czasu sobie to odpalę e, jeszcze z takich ciekawostek sprzedażowych e, mafia się jara, że take tu jara się, że sprzedało do tej pory 5 milionów mafii 3 co graje z krapem, ale niech im będzie no 5 milionów jak za to gówno to całkiem dobry wynik i jeszcze 3 miliony chwalą się, chyba nie wiem, chyba konami ro, robił Rezydenta. E, tak czy siak, Resident Evil 7. Capcom. E, Capcom, Capcom, sorry, marszaty. Capcom. E, chwalą się, że 3 miliony poszło Resident Evil od premiery, czyli dwóch, trzech, czterech tygodni. Czterech, nie wiem, dwóch, trzech, czterech. No, w końcu wypuścili e, dobrą grę, to się sprzedaje, to mogą się chwalić, no. Dokładnie tak, więc. Dawno nie było Evil nic 7, dobrego od Capcomu. No. Eee, tak. dawno, dawno, no. dawno. No, chyba, chyba Więc dawno. pewnie niech się chwalą jak najbardziej. Bo mm -hmm. w końcu mają czym? Prawo kapką, wyjątkowo. Eee. Naprawdę nie mówię tego z ironią, tylko jestem chora. Tak, ten rezydent jest wyjątkowo dobry. Więc jedziemy dalej. Słuchajcie, tematy główne jedziemy z głównym tematem. Tak, Conan Exiles. To ja. Eee, Wojtku, mówiłeś, że jest świetny więc e, powiedz nam, czemu jest świetne? Jeżeli tak mówiłem, to kłamałem, bo nie jest świetne, to znaczy, ale też na no, spokojnie, trzeba pamiętać na początek o dwóch rzeczach, zresztą to samo to samo mówiłem u siebie w, w prawce tego tytułu, Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze to jest wczesny dostęp, więc to nie ma nic wspólnego, a przynajmniej niewiele ma wspólnego z tym, co zobaczymy do roku, bo fankom zarzeka się, fankom, czyli twórca tej, producent tej gry, zarzeka się, że do roku gra wyjdzie z wczesnego dostępu i, i to już trzeba, to już trzeba teraz tak, wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma jeszcze dobrej gry survivalowej, a Conan Exiles, cokolwiek by o nim nie myśleć i czegokolwiek by się spodziewać, to jednak jest gra survivalowa. ja, Dying Light? To nie jest gra typowo survivalowa, nie, nie. Tu chodzi o taki, ten, ten durny typ gry survivalowej. Gdzie ty zbierasz jakieś tam chwasty, budujesz z tego lepiankę i tam strugasz sobie no, wiem, kill-off'a wiem, wiem. i tak dalej. Do, don't Starve. Tak, no, no to seven jest days do, dokładnie, tutaj. dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Jedyną dobrą i ukończoną grą tego typu, która jest naprawdę nie boryka się z błędami jakimiś straszliwymi i nie ma i nie wkurza więcej niż raduje. To jest Don't Starve. Każda inna ma. Tony błędów i problemów, nie? z którymi się musimy... A, y, y, Wojtku, zanim będziesz kontynuował, a y, takie y, y, z polskiego podwórka taka survivalowa gra, e, ostatnio o niej mówiliśmy This War of Mine. Co o ty myślisz? Ale This War of Mine to nie, nie, nie. Tutaj mówimy o troszkę innym typie gry. To a, jest okay. raczej, Dobra. to jest raczej gra bardziej, wiecie, This War of, of Mine to jest świetna gra, a to nie jest typowo gra survivalowa, to jest gra oczywiście, która jest o przetrwaniu. Ale to ale jest, to jest przygodówka nie? tak naprawdę. No. Nie wiem, czy to przygodówki Mechanicznie może. to jest bliżej mm -hmm. jednak przygodówki, tak? No, musisz przejść jakąś tam mapę, muszą cię nie znaleźć i tyle w sumie, no. No, no, takie połączenie... Przygodówki, to jest dosyć prosta jest taki mechanika, taki... ale jest pięknie wyegzekwowana tutaj, wiesz, oczywiście nie, nie przychrzaniam się do tej gry w żaden sposób. Zgadza się, a Conan tym nie jest po prostu. To znaczy, no. Conan to jest bardziej taki, nie wiem, Rust na przykład, tak? Albo tam jeszcze jest taka gra... Wiecie, ale weźmy chociażby te wszystkie gry, nawet te durne zombiakowate i nie mówię tutaj właśnie o bardzo dobrej, bardzo dobrym Dying Light, który jest jednak innym tytułem. Jest tytułem fabularnym, jest gdzieś tam ciąg, nie? Tam, tam jedyny, jedyny ten element survivalowy polega na tym, no, że zbierasz rzeczy i składasz do kupy z broń, tak? Ale nie lepisz sobie domu, nie, nie kombinujesz ogniska, nie upolujesz, żeby coś zjeść, nie? Aha, Tylko ten, Więc tutaj jest bardziej na takie w zasadzie, więc generalnie jakby pozwólcie, że sobie to znowu uporządkuję, bo mam pewien ciąg myślowy, więc to jest, to jest generalnie gra, która jest we wczesnym dostępie, o tym trzeba pamiętać. Wszystko to, co powiem dotyczy gry, która raptem tydzień temu z Harkiem niewielkim pojawiła się w tym wczesnym dostępie i jest bardzo długa droga jeszcze do tego, żeby powiedzieć, czym tak naprawdę Conan Exiles będzie i czym i czy będzie no, no, czy, czy, czy to będzie gra satysfakcjonująca, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to trzeba pamiętać, że to jest gra ze studia Fankom, które to studio um, ma już pewne doświadczenia z marką Konana, ponieważ oni są odpowiedzialni za całkiem fajne MMO Age of Conan. Age of Conan, ale miał pewne problemy, z którymi fankom właśnie się nie nie poradził sobie, to znaczy to była masa błędów i te błędy nie były rozwiązywane, albo były rozwiązywane bardzo, bardzo ślamazarnie i, i długo, albo nigdy nawet, ja pamiętam do dzisiaj taki błąd z Age of Conan, którego się nie doczekałem, przynajmniej jak jeszcze grałem, żeby naprawili, że jak się podchodziło do wodospadu na dole, to wystarczyło jakby wejść, iść w stronę tego wodospadu, zrobić jeden krok i byłeś na górze tego wodospadu. Na przykład no, wodospad tam, nie wiem, 70 do 100 metrów, nie, jakiś potężny i tam, wiesz, i, no, i widzisz, że tam coś u góry gdzieś ktoś biegnie, a ty tylko kroczek już tam jesteś, nie? <śmiech> Także to było takie, takie dość śmieszne. Po prostu płynąłeś w górę tego wodospadu, nie? No, takie, takie durne błędy no, i tego błacała je... masa. Jesteś tym, co tak pływa w górę ten, w łososie? E, chyba pstrągi. Albo strągi, no. Nie wiem. Nie Wszystko wiem. Tam, jedno, w każdym tam, co... razie jesteś latającą rybką, w co pływa no tak, tak, no. tak, tak, taka z dwuręcznym mieczem, nie? No, no, no, no tak no, ale, Słuchaj, no. Ale generalnie Fankom miał ten problem, że nie umiał sobie w miarę szybko poradzić z błędami swojej gry. No ale to jeszcze w MMO tam można przymknąć oko. Ale drugie, może nawet poważniejsze, to jest to, że Fankom nie umiał sobie poradzić ze społecznością graczy. Bo społeczność graczy była fatalnie, fatalnie obsługiwana, i, a już polski support to w ogóle naprawdę to była Żenada. To była Żenada, i o ile dobrze pamiętam, City Project był odpowiedzialny za, za support, co jest dość przykre, bo no bo CD Project teraz nam się kojarzy bardzo pozytywnie, wtedy jeszcze tego nie widzieliśmy. Znaczy wtedy ludzie, którzy byli odpowiedzialni za ogarnianie polskiego forum Konana, po prostu powinni dostać gołym pasem po dupie, a czy pasem po gołej dupie, tak nawet <laughs> powiem, bo po prostu mhm. robili to bardzo źle. Y ale mało tego, fankom wpadł na pomysł wtedy. Ja tak trochę tutaj tą dygresję o tym konanie Age of Conan powiem, żeby uświadomić w jaki sposób, czego możemy się spodziewać po Conan w, na, w następnych 12 miesiącach. W pewnym momencie fankom doszedł do wniosku, że zrobi, scali serwery i scaliło serwery, zrobiło taki wielki event no, scalenia serwerów polskich i rosyjskich. I... W, no właśnie, nie? to już... Rozumiecie, o co chodzi, nie? To jest, no? Przemyśleli znaczy, temat. Jaki tęgi mózg po prostu wpadł na to, żeby to zrobić. To, to ja gadają wiem. się. To, to był koszmar. To, co się stało, to był koszmar i to zabiło Konana. To zabiło Age of Conan. W, w mojej opinii przynajmniej w Polsce. Zrobili to jeszcze z takim eventem, że można było walczyć o... Czy tam była taka akcja kto tam stworzy na tym serwerze większą gildię i tam prześcignie, coś tam zrobi, jakiś trzeba było coś zbudować, kogoś tam zaciukać, no nieważne, to ta frakcja dostanie tam przedmiot jakiś, nie? I tam chyba myśmy mieli, jako Polska to miała do wygrania jakieś takie takie coś tam ze skrzydłami husarskimi związane, ale nie wiem, nie pamiętam dokładnie o co to chodziło, bo już... A to niespodzianka, aż... wiedziała, że to będzie ten jakiś husarski No, także, także coś takiego e, odlot. Zupełnie, jak to, jak to wkonanie, nie? A, a ci tam dostali chyba jakąś koronę, no nie wiem, jakieś takie przedmioty z dupy totalnie i wcale nie takie fajne, a, a zrujnowali Ty, to. Ty, ale to, no to, to, jak to jak my to, dostaliśmy to. te husarskie skrzydełka, to Ruscy powinni dostać sierp i błot, no. <laughs> Dokładnie. Ale Sorry, to... ale wiesz, to no jak już tak idziemy totalnie po, po sztampie takiej, w, wiesz, i stereotypie, to tak. Być może. No, a w każdym razie Ech. efekt jest taki, że, że zniszczyli, zniszczyli zupełnie to, co tam się robiło, a a nam miało, miało przyszłość. No i, i to są takie dwie rzeczy, które warto pamiętać, kiedy mówi się o Conan Exiles. Po pierwsze właśnie, że to nie wiadomo, co z tego będzie, a po drugie robi to fankom, więc nie wiadomo, co z tego będzie. nie? Więc to się robi taka wielka, wielka niewiadoma. I to tyle tytułem wstępu. Teraz tak o konkretach. Powiem tak, no na razie jest bardzo źle, jest bardzo, bardzo źle, ale to można zrozumieć, nie? Są problemy, były problemy z serwerami, Słuchajcie, takie proste błędy, ale to wszystko jest jakby, no tak jak mówię, do wytłumaczenia, no w końcu to jest czasem dostęp, że tam jak się wyszukiwało serwery, to nie można było, broń Boże, nic kliknąć, bo się te serwery zaczytywały, a jak się za wcześnie kliknęło, to się w ogóle znikały, już w ogóle trzeba, żeby w ogóle znalazło, znowu to trzeba było włączyć, grę włączyć, no takie cuda straszne powodowało to, że gra była praktycznie, no ciężko było w ogóle wejść. I teraz, jeden z pierwszych problemów, jakie napotyka człowiek, który chce zagrać w, w ten Conan Excel, to jest, no, wybór serwera, nie? Raz, że zrobili pięć rodzajów serwerów. Jakieś tam są purystyczne, gdzie nie będzie żadnych modów. Drugie są jakieś tam, się nazywają jakoś tam Yy, wariackie chyba, czy coś takiego, że tam, eksperymentalne, ja eksperymentalne, że tamto modów można natrzaskać, jeszcze nie ma żadnego moda, no ale widocznie przewidują, że będą. Yy, potem są PvP, PvE i yy, yy, jakieś tam fabularne, nie? I teraz człowiek najpierw myśli, o Boże, to nie, do, to, to nie wiem, to sobie ta, na takim zagram, nie? Znajdujesz ten serwer, w końcu udaje ci się wbić, jeżeli masz szczęście, oczywiście nic się tam się nie wykrzaczy, nie, wy, nie wykraszuje, Yy, tworzysz sobie postać o czym też za chwilkę powiem i lądujesz na tym serwerze załóżmy, że Cię ktoś zabije mówisz, a dobra, teraz nie wiem idę sobie na, na, na spacer wrócę, to se zagram no, zagrasz albo nie zagrasz bo ten serwer albo już zniknął albo zmienił nazwę albo jest już niekompatybilna wersja albo, albo jest pełny i jest pełny na przykład przez trzy godziny, nie? I teraz, no, albo w ogóle nie daj Boże próbować gdzieś na oficjalnych serwerach, bo tam one są wiecznie pełne i po prostu, jak się ci uda wejść, stworzyć postać, to możesz już tam po prostu za prędko nie wbić. Ale to są też normalne problemy na początku, dopóki się sytuacja nie ustabilizuje, to, no to tak będzie. Fajtku, no, no a czy, czy ty zapłaciłeś za ten early access? Wiesz co, no nie, no, jako dziennikarz growy dostałem od agencji PR-owej Kumam, ale ogólnie gracze muszą za to zapłacić. Tak, do tego też chciałem dojść. Tak, tak, tak. No to przepraszam, już wyciągnąłeś po prostu... temat. Nie, bardzo dobrze. Jak już wyciągnąłeś temat, to, to pojedziemy z tym. Jakby chciałem to na koniec zostawić, żeby po to podsumowaniu powiedzieć, że to. Że to jeszcze oni nam każą za to płacić, no to żyjemy od początku. I Więc to, wszystko o czym opowiem, i to, co powiedziałem, to nie jest, to te, te przyjemności nie są za darmo. <śmiech> trzeba, sobie, trzeba sobie kupić wczesny dostęp. Rzędu tam 30, 30 euro, zdaje się, teraz jest cena. Jest to cena, no niemała, za takie coś poza tym. Teraz, 120 ja się... zł? Tak, ale to jeszcze jakby pomijając już, bo już nawet nie przyjmy tego na złotówki, bo to nie ma żadnego sensu w branży gier Polska nie istnieje, to jest jakaś taka czarna dziura cenowo. Hmm. Oj, tak, I to, o, i to tak. nie ma nie ma żadnego sensu, ale... A to rozmawialiśmy sobie, o czysta. tym, ale to też oddzielna historia jest. Tak, tak, tak. I teraz no, Nawet dla człowieka z zachodu, który płaci jednak te 30 euro, może dla niego nie jest to, ta, to, to taki grosz, jak dla nas, ale, ale nadal jest. No to co on dostaje za to? No to, że może trochę pobiegać. Wszystko tam działa mega ch chropocze tam wszystko w środku jeszcze. I, i, i jest to po prostu wiecie, to jest, no to jest wczesny dostęp, czego się tu spodziewać, tak? FPS, -y, czy jakakolwiek optymalizacja, leży czy robi pod siebie, wszystkie tam te rzeczy, co oni mają pododawać, no to, to gdzie to tam jeszcze? Tam ma być podobno magia, nie? Ma, mają być jakieś, ileś tam broni itd. i tak dalej, to wszystko jest w powijakach, więc na razie to są możesz tam jakieś z wodorostów ulepić gacie i tyle, nie? I tam jakiś kilo z, z, z, z kamienia. Więc to też jest trochę słabe. Są tam, te, jest też sztuczna inteligencja, o tej trudno mi coś powiedzieć, poza tym, że cię goni po prostu do usłanej śmierci, to tak dosłownie. <śmiech> goni, goni, a ty uciekasz. No. A ona cię godzi, a ty uciekasz. Tak, tak. Walka jest tak toporna po prostu, że ktokolwiek, kto ostatnio pograł w jakieś gry, gdzie jest jakaś walka wręcz, to będzie go to troszkę odpychało, bo. Wiecie, a jeszcze też ostatnio była ta beta tego, tego For Honor, który For Honor ma naprawdę fajny system walki, no może nie dla każdego, ale ma fajny system walki i tam jesteś taki wszystko to tak fajnie, a potem idziesz z tego konana i tam jakbyś wkuźwa nie wiem, no no pizgasz po prostu jak głupi i to tak mechanicznie strasznie, nie? Więc to, to jest wszystko składa mi się na taki obraz gry dość słabej. I cały czas mam przed oczami te wszystkie gry, nawet nie wiem jak to niektóre gry się nazywały. No, pamiętam Rasta tylko, ale wszystkie te gry, które widziałem gdzieś tam ktoś grał, bo sam, samego mnie to nie, nie ciągnęło, one były bardzo, bardzo mm, strasznie niedokończone. A one są już kilka lat na rynku, nie? Tam 2-3 lata czasami. A tam wiecznie oni mają jakieś problemy, coś tam jest niedorobione chociażby te nieszczęsne Daisy. Yy, właśnie o tym w... chciałem powiedzieć, tak. No. Ta, czy czy, czy, czy jakieś, jakieś inne właśnie. No to jeżeli mamy taką sytuację, znaczy jak ja to w ogóle widzę, to, to w ogóle widzę tak, hmm, słuchajcie, są dość popularne, tak jak tą fanką, nie? fanką, sobie tam ekipa od fanką chciała, są dość popularne te gry tam survivalowe. Ej, słuchajcie, zróbmy grę survivalową. Ej, to jest świetny pomysł, zróbmy to. Tak, totalnie, to nie działa, ale nam się pewnie też nie uda, ale pewnie ludzie to kupią, bo ludzie są głupi, kupią wszystko. Tak, tak, ale kurde, co by można zrobić, żeby to jeszcze ludzie tak kupili chętniej? Hmm. Co by to zrobić? No, nie możemy tego nazwać yy, golasy biegający po pustyni, bo to się słabo sprzeda, ale mamy przecież kupioną licencję na Uniwersum Conan'a. No, dodali 2 plus 2 i zrobili grę w Uniwersum Konana. No, no właśnie chciałem nie. się ciebie spytać, co, co daje im to, że grę nazwali Konan. No to daje im sprzedaż powiększa, no bo jakby się Tylko. gra nazywała ludzie na plaży, budują szałasy, to, to by było trochę nudno, nie? A tak jednak nie. jest Konan. Wiesz, no ja uwielbiam uniwersum Konana, ono jest specyficzne, bo ono z jednej strony jest, bo to jest bardzo prosty uniwersum, ono nie jest jakieś tam mega głębokie, nie, że tam, to nie jest Krom, Warhammer. Krom, tak, tak. So, sorry. No ale ona jest dość proste, nie? Jest fajne, dlatego właśnie w tej prostocie leży, leży urok Konana i całego tego uniwersum, ale jednocześnie jest bardzo takie nam znane, bo przecież on się posługiwał takimi znanymi dość nazwami, takimi, które mają się dobrze kojarzyć, nie? Hyperborejczycy, jacyś tam, nie? Co tam było jeszcze ci Kitajczycy i tak dalej, i tak dalej więc uniwersum jest fajne i ono jest na tyle fajne, że jest dość elastyczne, może nam coś porobić i można by fajne gry zrobić przecież od przygodówek, przez, przez cokolwiek, było MMO ale zobaczcie, to jest uniwersum, który leży odłogiem, nie? W pewnym sensie. Znacie jakieś inne gry z uniwersum konana, Które by wyszły ostatnio? Mm, nie. No właśnie, nie? Aż dziwne, aż dziwne. I fanka wpadł na pomysł, wie... że zrobi grę survivalową w Uniwersum Konana. Czy to jest mądre, nie? Czy... Znaczy... Powiem ci tak szczerze, no dobra, tak. gdyby na przykład, nie wiem, wychodził film Konana nowy, Wyszedł, e, na, chyba... e, nie, właśnie wyszedł. Nie, gdyby teraz wychodził, bo to, że wyszedł niedawno, to my dawno o nim zapomnieliśmy. Tam Khal Drogo gra Konana, co w ogóle tak, tak, mindfuck tak, tak, straszny, tak. ale ładny jest to przynajmniej, jest na co popatrzeć. E, no. E, <ślażę> tutaj zaśliniła. No słuchaj, no, każdy ma jakiegoś bzika. E, ja sobie lubię patrzeć na ładnych padów z brodami. No co, poradzę tak? To Ta, z brodami. No, z brodami. Bo ja, jak nie brodate to, to, to mnie nie interesuje. E, jeżeli chodzi o płeć przeciwno, to niestety tak. Każdy, każdy ma coś, co lubi. Nie? Ja lubię brody, co poradzę. No i właśnie lubię typa. E, ale to jakby z, zbyt dawno temu był ten film, żeby teraz nagle to uniwersum tak e, z czapy wyciągać. No. Naprawdę, to było na zasadzie, chodźcie, zrobimy grę survivalową. W jakim świecie? Nie wiem, ty dawaj, wylosujemy. I wylosowali. No, nie, nie. nie, no nie wylosowali, bo zrobili, bo mówię, że oni mieli licencję na, na Konana, jeszcze... Tak, ale to od, wiesz, to, to mieli powiedzmy Konan. tam, nie wiem, dwie albo trzy licencje albo koncepty i trafiło na ten, no bo ten się najlepiej sprzeda z tych trzech. Hmm, ale oni w ogóle robią trzy gry, z tego co przynajmniej informowali to oni robią trzy gry w uniwersum Konona no. tylko, że na razie nic o nich nie wiemy oprócz Konona Exiles. ale wiesz, powiem tak No dla mnie Konon to jest bardzo dobry uniwersum do robienia gier, naprawdę dobre tak, bo Ona to jest bardzo prosty jest... RPG, który jest łatwy i zrozumiały dla każdego, to, w to ci zagra 10 latek ze swoim tatą ale w co? Excel? Kodada, to... bo Kodad jest prosty do zrozumienia, tylko muszą zakryć wtedy siusiaki, no. Mm, nie, to znaczy, nie, nie. Wiesz co, Kali? ja powiem ci tak, to Kodan jest nie jest grą prostą, tak jak, że, znaczy to nie jest też trudna gra, ale to nie jest gra prosta. I chodzi gra, o której... samo uniwersum, że jest proste do zrozumienia, a nie, że mechanika gry jest a. prosta. Nie, ale wiesz, to tam, o to mi chodzi, że Konan no, ja jest myślę, prosty. Ja myślę, że nie, docenia, nie doceniasz ojca. Ale ja uwielbiam Konana i to jest właśnie piękno Konana, że on jest tak prostacki i poryjny, że aż miodzio, no. tak, tak. Conan, what is best life? Nie, nie no, prosty jest, prosty jest, Też mi się wydaje. Że chodzi prosty. mi o to, że jest to tak nie prosty, jest tak prosty, ja skomplikowany ja nie system tam działania tego świata. On jest prosty. No. Ja, ja nawet nie wiedziałem, że on ma jakiś tam swój świat i w ogóle, że Konan ma swój świat i nie wiadomo jeszcze, ile tam ludzi w tym Konanie jest. I ja nawet o tym, o tym nie wiedziałem i nawet w sumie nie chcę. Ale nie, nie, o słuchajcie, nie bo wiedzieć. to takie jest trochę dziwne dla mnie mówienie, bo jakakolwiek by to nie była gra, jakiekolwiek uniwersum jest, mm -hmm. jest no, jak ktoś ci opowie w grze czy w filmie, no to zrozumiesz no nieważne, tak. no, o to chodzi chodzi o to, że, że no wiem, Conan no wiem, jest no grą sur survivalową a nie ma prostych gier survivalowych przynajmniej na razie nawet ten Don't Starve jest Trudny, bardzo, to jest bardzo trudna gra. Więc jeżeli chodzi o przystępność, ja o jeżeli chodzi o przystępność tego typu gier, no to ona jest dość dość słaba, ale to nie to, to wcale nie znaczy, że to jest wada, to nie jest ani wada, ani zaleta, no to jest cecha, nie? I teraz mhm. tutaj raczej raczej bym się zastanawiał, um, jakie będzie, jeżeli, jaki będzie... Potencjał. Co tak, co będzie za rok? Co będzie za rok? Bo teraz tak, ci, co mieli Dokładnie. sobie kupić tą grę, to już sobie kupili przynajmniej w większości. Ci, co powiedzieli, no poczekamy i zobaczymy co z tego będzie, raczej już sobie tej gry nie kupią, bo w międzyczasie będzie 50 innych, które sobie kupią. Więc raczej, ta, oni tam sprzedali teraz chyba około 350 tysięcy egzemplarzy tej gry. Ja mówię trochę na wyraz, bo kiedy sprawdzałem, to 320 było sprzedanych. No to teraz tam to miały tak nie dwa źle. dni to 350 tysięcy. To i tak nieźle, dokładnie, to i tak nieźle, bo to prawdopodobnie już zwróciło koszty. No bo co oni tam za koszty są ten świat proste zrobione, jeżeli chodzi. To nawet nie chodzi o. o, o, o Trudna o gra, skomplikowana, roku. ale świat jest bardzo prosty. No, nie no, wiem na co o to, oni hajs no, wydają. Wiesz o coś, bo, bo mechanika. Nie, nie, nie zapewnie to brzmi, nie? ja wiem o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi, to. No. Tylko, tylko ten świat jest do no jest skóra, trawa i góra, no i mamut, no, no i to wszystko. Czasem pustynia albo, albo tak. kawałek targowiska, nie? Wiecie, coś co, znaczy teraz jakby już bym tak trochę zmierzał w stronę sedna tego, co, co, co w te, o co w tej grze chodzi i w ogóle po co w to grać. No dla mnie na razie po nic, ale rozumiem ideę, Idea miała być taka, że, że będą serwery i te serwery mają być różne, bo to jest taki system minecraftowy, nie? Że serwery tam są sloty i tam może sobie wejść po potem 5,10, chyba. Największy serwer, jaki widziałem, to chyba było 70 osób, ale może pewnie będą większe. Ale nie jakieś takie mega, to nie jest MMO, nie? Tylko to jest multiplayer. Więc wchodzą sobie na ten serwer, jeżeli załóżmy, że on jest stabilny, to wchodzą sobie osoby i tworzą sobie tam tamte uniwersum, tworzą sobie ten świat, tam tworzą jakieś małe plemiona, jakieś budują sobie wioski, bo tam można sobie zbudować różne rzeczy i, i co? I, I tam sobie eksplorują ten świat i dokonują jakichś tam różnych rzeczy. Tam mają podobno być jakieś lochy, jakieś tajemnice, labirynty, bogowie, Cuda na kiju, o których na razie trudno coś mówić poza tym, że obiecali, więc co tam obiecać to są można, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast idea jest fajna, idea jest fajna, tylko pytanie, jak to będzie zrealizowane, a o tym naprawdę trudno coś powiedzieć. Ja nie chcę tutaj wejść teraz na gościa, który będzie mówił: No, ta gra jest słaba i nie ma co tam liczyć na cokolwiek. Nie, nie, nie, ja uważam, że przeciwnie, trzeba bardzo trzymać kciuki, bo to jest koncepcja fajna, tylko kurde. Wczesny dostęp na takim poziomie. najpierw jakaś alfa, jakaś beta, przynajmniej, nie? żeby ludzie mogli wejść, zobaczyć w ogóle o co tam biega, o co koman on. A oni powrzucali te trailery, nie? Na tych trailerach już to jest wszystko takie fajne, tam już oni są w ogóle w tych zbrojach, nie? Takich fajnych, wyszlifowanych, tam ci bogowie yy, przechadzają się po tej pustyni, rozwalają tam te całe fortecę jednym, tam, bo to tam jakiś gigant przechodził albo jakiś inny wąż, nie to... Człowiek mówi, wow, nie kurde, a potem dostajesz coś takiego i ci ręce opadają, nie? Po prostu, no bo bo ty widzisz, że to wszystko, co ewentualnie tam się w tej grze pojawi, to może będzie za pół roku, to, to będzie dobrze, jak będzie. Nie wierzę, żeby ta gra była za rok skończona, nie dlatego, że to fankom, tylko dlatego, że specyfika tej, tej, tego gatunku jest taka, że to są gry, które nigdy nie są skończone, a fankom nie mam do niego takiego zaufania, żeby, żebym wierzył, że im się akurat nagle to uda. I ostatnia kwestia, najbardziej kontrowersyjna związana z Konanem, czyli te penisy. Znacie dla mnie to jest fajny film marketingowy. Siusiaki, siu, Ora, straszna e, rzecz, w się, w ogóle. Wojtku... U wytłumacz dokładnie o co chodzi, bo może część tak, o, tak, u... już tłumaczy nie wiedzieć w grze jest jest golizna i to golizna taka totalna hardkorowa, to znaczy genitalia tam się bujają z wiatrem bez żadnego problemu, czy tam z prądem rzeki, jak się płynie rzeką i teraz znaczy jest opcja wyłączenia tego możesz sobie w ustawieniach wyłączyć i tyle, i tego nie widzieć, no ale domyślnie to tam jest włączone to to będzie wyłączał Wojtek, to to będzie wyłączał. Yy, no, nie wiem, kto to Twój będzie tata, wyłączał, ale. Żeby ale z tobą myślę, poograć, że. Ja ci ja powiem coś. Lat? Ja ci powiem coś, ja to wyłączyłem Boże. na moment, jak nagrywałem, nie? Tam materiał do, do, do zapowiedzi, ale. Ale, znaczy, to nie jest nic przyjemnego. <śmiech> Bo wiesz, kiedy. A najgorzej, jak się schylasz. <śmiech> No, jak powiem, to wtedy jest po prostu takie coś, że człowiek mówi Jezu, ja to muszę już Wojtek, wyłączyć. tak wyobraź sobie, że będąc kobietą e, e, wiesz, e, heteroseksualną, mnie to spotkało nie raz i nie dwa w życiu, ja muszę z tym żyć, ty też z tym żyj. Słuchaj, ale w porządku, nie? Chcę, że, <śmiech> proste, no. tylko, że jako, jako zdrowy męski samiec e, jednak nie. <śmiech> jednak spoglądanie na, na jajca i wypiętą dupę od tyłu jest dla mnie mało atrakcyjne, wręcz przeciwnie, budzi we mnie różne takie negatywne, negatywne emocje i musiałem to połączyć no, po prostu. No. Słuchajcie, no, dla mnie to stanie chwyt marketingowy, dlatego że to było zamierzone po to, żeby właśnie o było bardzo szybko głośno. Nie widzę żadnego innego celu tak. robienia czegoś takiego. Ja nie jestem człowiekiem, który, który, by, którym byłaby dziwna golizna, bo znowu to, że to jest coś, ja jestem jakiś taki purysta, nie, i teraz... Nie, nie, nie. to nie o to chodzi, po prostu to nie daje niczego poza tym efektem takim marketingowym, marketingowym. Wiesz co, powiem i, ci, to, że... Przepraszam, że ci przerwę, ale mam taką myśl i znowu się wcinam i będzie, że przejęłam odcinek, nie? Przepraszam. No, ja, już, ja już kończę, bo to ja to można. Tak, o, ale o, wiesz, to, to właśnie w myśli tych, tych penisów właśnie cholernych. Zobacz, że szkoda, że nie włożyli całej tej pracy, którą włożyli w tym dające siusiaki, które okay. z biegiem rzeki, jak tam płyniesz, to tam się układają odpowiednio, anatomicznie. Szkoda, że w to tyle czasu wpakowali, a nie w to, żeby gra funkcjonowała kiedy wyjdzie do ludzi. Ej, wiesz co, dokładnie, bardzo dobrze, że to powiedzieć, bo to jest dokładnie to, co, to, co też zwróciłem uwagę wcześniej w rozmowach ze znajomymi, czy właśnie w tym moim, w tym moim materiale wideo, bo, bo to wiadomo, że może, może, zrobienie tam penisa, który możesz sobie w ogóle większość, nie? Większy, mniejszy zrobić, jaki chcesz, ale zrobienie tego w ogóle, no, pewnie nie zajęło jakoś mega dużo czasu, ale z drugiej strony, kiedy ja zaczynam grę i podchodzę, do, tam jest taka nie wielka pojęcia, ile to może być błędów związanych z tym chłopaku, to jest takie pole minowe. Wyobraź sobie, jakby ci się jeszcze te jajka klipowały na przykład. Albo dziwnie drgały, rozumiesz tak, jak nie powinny. Wiesz, Albo jakbyś już znikał robią. za każdym razem, kiedy wyjdziesz na światło dzienne. Kiedy jesteś w cieniu luz, istnieje, ale potem już nie. Wiesz co, nie wiem, no nie bo to, to wiesz, wiesz, takie tak... glicze wychodzą w testowaniu na przykład, wiesz. Ehm, I naprawdę na to marnować która czas? Może, żebyła była to jakaś dziewczyna, praktykantka, która chciała po prostu zawsze coś takiego zrobić i w ten sposób badają fizykę. Ciekawy jestem, wiem. kto robił motion ja capture do tego wiem. pochylania się, kurwa. <laughs> Nie wiem, nie wiem. Może to była ta, może to była rurka z odkurzacza. Nie mam pojęcia, nieważne. Ale to jakby chodzi o to, że faktycznie masz rację, bo to była pierwsza moja myśl, wiesz, kiedy zacząłem grę pierwszy raz i tam jest taki monument, taki co to jest. Nawet nie monument, no monument troszkę dalej jest. No takie pieron wie co. No i podchodzisz do tego i nagle to się świeci i mówi tam jakimś takim strasznym głosem jakiegoś nie wiadomo czego chyba boga czy czy demona, przepraszam, i coś tam mówi, że coś trzeba zrobić, a ty tak stoisz na golasa, rozglądasz się niepewnie. Dobra. Pójdę tam, nie? Okej, okay, nie? Pójdę i, i tak kurwie moim tam, boim I, tam jest, I tam od razu od razu wywala błędy z. Z. z, z, z tam jest takie coś, że po prostu, żeby coś tam aktywować, to E trzeba nacisnąć. Od razu po prawej masz kuźwa, 15 tych przycisków, naciśnij E, nie? To... Prosty Aha. błąd, taki, który prawdopodobnie każdy, kto zaczyna, to by mogli usunąć, a już chcę tego puloka, nie? Albo dalej, podchodzisz, wiesz, do kościa, jest taka fajna scena, tam idziesz taką ulicą bo on mówi, idź ulicą, ale którą? Obojętnie. Jedziesz idziesz tą ulicą obojętnie, którą i tam w pewnym momencie jest taki taki demon, on tam się drze, ryja, i jak cię widzi ucieka i tam podchodzisz, tam taki jest denat. On ma odgryzioną, yy, tą odgryzioną nogę. Ta odgryziona noga wygląda tak autentycznie, tak jakbyście, jakbyście z plasteliny hopka takiego ulepili i mu tą nogę po prostu tak urwali. I jest książka, leży. No i ja tak podchodziłem do tej książki, myślałem, że można, może ją można po, po podnieść, no okazało się, że nie, nie można podnieść. Potem mnie coś zabiło, potem szedłem jeszcze raz i coś mi dotknęło, mówię, a, sprawdzę jeszcze z tą książkę. I po prostu musiałem dokładnie tam w jakieś piksele, wiecie, środkiem ekranu, namierzyć, żeby faktycznie tą książkę podnieść, ją przeczytać, nie? No to są takie rzeczy, które, by, kurde, trzeba może zrobić na początku, zanim, tak jak Kali powiedziała, wyda się to do ludzi, a nie, że tam pindziora są, mogę kuźwa... <grym> Byś chciał dawać, poglądać tak. pindziora, to są strony od tego, nie? No dokładnie, nie? Dokładnie. Także no. sorry, po prostu słabo. No, a, a, akurat y, zauważcie, że jeżeli Wojtek kupiłbyś tą grę, to w pewien sposób zabierasz pracę Kali, nie? Nie. Y bo to jest... Nie? Nie. Wy, ty testujesz. Nie, nie jakiś bo fankom early access, nie testuje. już. W... Po pierwsze, fankom nie testuje gier, dlatego jest taki, a nie inny problem z ich wydawnictwami. To raz. E, Aha, e, to jest firma znana z tego, że oni nie zatrudniają testerów QA, tylko e, biorą doraźnie ludzi do siebie wewnętrznie, którzy e, po prostu testują im pod względem tylko i wyłącznie certyfikacji, czyli tego na co będzie zwracana uwaga na daną platformę. Oni e, uważają, że ich gry są bezbłędne, dopóki to nie wyjdzie do ludzi. To jest jeden z tych wydawców, niestety, który ma taką opinię w branży. Mam nadzieję, że to się zmienia i że oni mają team, który nad tym pracuje i że faktycznie jakieś studio tam siedzi i napierdala te błędy dla nich. nie? Teraz tak, mm -hmm. jeżeli to chodzi o Alfry. inne takie rzeczy. Wojtek. Gracze, gracze, tak, dają feedback, ale to jest wszystko traktowane jako sugestia i potem, kiedy przychodzi taki raport, to na podstawie tego raportu na przykład do nas przyjdą wytyczne na temat tego, jakie my mamy zadania w danym tygodniu. Jakby, mhm. jeżeli mówimy o deweloperze, który testuje grę, tak? Czyli mają alfę, mają tam jakiś wczesny dostęp do czegoś i nam na tej podstawie tego, co tam ludzie mówią i piszą o tej grze, my mamy jakieś testy pod tym kątem. Mhm. Wiesz, no tak. to raczej tak to uh -huh. działa, wiesz, bo jednak gracz tylko powie, co jest spierniczone z wyglądu, ale to może być 20 różnych przyczyn, dlaczego to jest zwalone, no i teraz, wiesz, o, gracz nie będzie dochodził, co jest konkretnie zwalone w kodzie, albo w mechanice, albo, albo coś, bo wiesz, bo to, że grafa źle ci się wyświetla, to może być ileś różnych błędów. To niekoniecznie błąd graficzny, to może być błąd z AI z czymś tam, wiesz. No, ale tutaj tutaj, no w tej grze widać, że. Znaczy w ogóle wszystkie te gry survivalowe, ja tak nazywam survivalowe, ale cholera wieczna, tam jest godzinę to. One zawsze się borykają i zawsze będą się borykać z problemami, bo to jest. To jest spore przedsięwzięcie. No, nie, nie. Bez przyczyny Minecraft jest kwadratowy, no bo kwadraty łatwo pokładać i one są proste, a a jeżeli coś już zawiera więcej kształtów, jakieś tam, więcej ma, więcej jest rzeczy do uwzględnienia, tak, bo tu jakieś podłoża, nie podłoże, pol, poligony, no. nie no to to zaczyna być problematyczne i tak gry zawsze będą problemem, a jeszcze trzeba do tego też AI zrobić, bo tam są jakieś, jak też, tubylcy ichni, trzeba zapewnić mnóstwo rzeczy, mnóstwo po prostu jest rzeczy, które się mogą skaszanić. No słuchaj, I... wystarczy ci jeden jeden mały npec, który wchodzi w tej z powrotem trzy metry przed swoim sklepem albo, nie wiem, stoiskiem na targu, tak? I on ci będzie dawał questa, że go właśnie okradli i ty wiesz już doskonale co się dzieje. No i masz tego NPC-a, który chodzi w tej z powrotem, trzy kroki w przód i trzy kroki w tył, tak? I świeci mu się ten złoty wykrzyknik nad głową, i on jakieś tam audio ma i jakąś ma animację. Przy tego można do tego jednego NPCA pewnie znaleźć ze 30 błędów na dzień dobry. No, no, tylko że w tej, w tej grze raczej. To znaczy nie wiesz, wiem, co, to jest tak, tak, tak mała skóry, rzecz. Ale... Wiesz o co mi chodzi? Więc tak ogromna tak. gra. No, nie spodziewajmy się, że będzie bezbłędna, bo to jest niemożliwe, i spodziewajmy się, że raczej będzie w to, się w to grało dla doświadczenia, a nie dla świetnie wykonanej gry bez bagów, bo no, tutaj nie liczyłabym na to, że nie będzie bagora. Ramy oczywiście, że no, ale, będzie. Ale naszym zadaniem jako recenzentów nie jest ocenianie tego doświadczenia. O, oczywiście, że to trzeba uwzględnić, ale my mamy ocenić grę jako cały kształt i no i jeżeli gra jest zbogowana i ma mnóstwo problemów, to my w recenzjach musimy to o, czy tak, ale, ale jak ja czytam to recenzje, uczynę. to jest napisane na przykład tak, napotkałem mnóstwo bardzo paskudnych błędów, które sprawiały, że chciałem wyrzucić komputer przez okno. Ale jak już przebrnąłem przez te błędy i one przestały mi występować, to gra wcale nie jest taka zła i właściwie to bawiłem się przy niej pysznie. No, nie? Ale Kali to bardzo teraz nie, nie, nie, nie. I tego nie, nie, nie, nie, nie, nie. życzę jest, wszystkim, którzy kupią to. Konana, żeby się pysznie bawili przy tej grze. A ja im życzę, żeby się wstrzymali na razie za tym zakupem, bo to, są, bo to jest kod kupiony w worku, który został wrzucony do rzeki. Tak. I, i Ale ja mówię już po premierze, planu. nie teraz, bo ja bym nie zamawiała tego. Sorry, że tak znowu się ten... yy, Nie, nie, A, no, i... po prostu trzeba tylko przestrzec graczy, że jeżeli to kupią, to mogą, mogą się bardzo szybko czuć rozczarowani, yy, ponieważ ta gra długo, długo jeszcze nie będzie. Ona na tym, ja grałem, skończyłem ze dwa dni temu. Była niegrywalna Aha. praktycznie. O to chodzi, to jest problem. Jasne, no, no, tak, no, jak tam się by zebrało cztery hopa i jeżeli ja powiedzmy z ekipą tutaj redakcyjną, albo my byśmy sobie zaczęli grać w Konana, pewnie jakiś fan byśmy mieli, nie? Jasne, bo... Wszystko, co się robi ze znajomymi jest fajne, zwłaszcza jeżeli można <śmiech> się przy tym pośmieć, już, nie? już to widzę, jak Rafał no. przed tobą biega i bez przerwy się pochwyla. <śmiech> no właśnie, o to chodzi. Nie, wiecie, po prostu, bo to są jaja, nie? To, to jest fajne, jasne, tak. to jest to doświadczenie. Ale gra jako taka sie po prostu. No, ale to nie jest waga, e... bo podkreślam, to jest wczesny, bardzo wczesny dostęp. Więc to, że to się, to ale... nie nic jest e... Wojtku, po tym co mówisz, faktycznie trzeba postawić krzyżyk już na tej grze i w ogóle o niej zapomnieć, bo bardzo dobrze porównałeś się do inne, innych tego typu gier, które faktycznie są cały czas w becie, w alfie czy w czymkolwiek, bo faktycznie ten Daisy cały, o którym słyszę już od, od lat w sumie, on, jest, on jeszcze, jeszcze nie wyszedł. I faktycznie to jest Survival, i, i oni mają problem z tym, więc taki Conan, tak na dobrą sprawę, pełna wersja tego. Nie wydaje mi się, żeby to za rok wy, wyszło mimo wszystko. Nie wiem, czy to masz Wyjdź, ma, bo... wyjdzie, dostaniesz do tego nie, 64 nie, nie, właśnie, giga wydaj... pacha, i tak nie będzie się dało w to grać. <śmiech> nie, e, w, nie, nie. Wkurwisz się, powiesz, że chcesz pieniądze z powrotem. A oni ci powiedzą, że to wersja cyfrowa z early accessem i nie możesz jej zwrócić i chuj ci w dupę i ci wyślał tylko wiesz, gifa z własnej gry jak ci się pochyla, rozumiesz? Nie, I słyszę, na tym się to, skończy nie, twoja no, przygoda no, no, no, z konanym Może cię tak. chociaż ale mnie tutaj, mnie tutaj jakby żeby było za zadość rzetelności dziennikarskiej podkreślę jeszcze raz, to jest wczesna wersja jeżeli fankom, jeżeli fankom tak. stanie na wysokości zadania, to będzie super. Nie stanie. Zgod, nie. wiesz? Też, też mi się nie wydaje, ale być może, no zobaczymy, może tam się coś zmieniło, jednak odkonana minęło już 7 w tej... lat. 8 lat. W tej, w tej grze już nie stanie. <laughs> e, Słuchaj, dobrze, na pewno ktoś jest, siedzi że, da ty pr i pracuje, rozumiesz? A ktoś tak, inny zgłasza tak. błędy na to, że nie staje, a powinien na przykład... Nie, ale ta, ta, ta gra poza tymi błędami y, Widziałem jak ona wyglądała y, Gameplay sobie odpaliłem Przez całą naszą rozmowę o tej grze I no, du, dużo jej brakuje Do pewnego tytułu I to nie są miesiące To są lata e, Przynajmniej jeżeli chcą to wszystko zrobić To o czym Wojtku mówiłeś Czym ta gra miałaby wyglądać No no to co sobie właśnie. twórcy tam zrobili dobra, słuchajcie, więc chyba my możemy pomału kończyć skonanym, chcesz jeszcze coś do dopowiedzieć, czy, czy Nie, nie to? wszystko. to wszystko nie, nie zachęcam do wychodzenia we wczesny dostęp, ale zachęcam do śledzenia, bo być może że tak, fizyka, a, ja, życzy, że... a ja tylko chciałam wrzucić jedno zdanie, nie kupujcie Zatanie. gier we wczesnym dostępie tylko poczekajcie aż wyjdzie i tyle to to każdemu graczowi, tak jak Wojtek mówi, on dostał kod, bo jest dziennikarzem i super i chwała mu za to, że może nam mówić takie rzeczy, ale właśnie ja na przykład z punktu widzenia gracza, dlatego nie kupuję gier na preorderach i we wczesnych dostępach, bo potem się okazuje, że dostaję zupełnie nie to, na co się pisałam, więc wolę poczekać, aż wyjdzie i te um, dwa y dni odczekać sobie, jak nie jestem pewna tytułu, tak. A w takim razie, Kali, w wersję demo byś ogrywała, czy nie? Demo. Demo? Nie beta. No. Tak, demo Demo bym spróbowała, jeżeli by było już tak, wiesz, w miarę blisko premiery i, wiesz, byłoby na zasadzie, no, tu sobie możecie spróbować grę. To tak, spróbowałabym. Jakby zrobili taki trzydniowy y, dostęp, na przykład, wiesz, przedpremierowy dla ludzi, tak, żeby sobie spróbować zagrać w grę, spróbowałabym. No dobra. Tak, Więc ale to dlatego, to że jakim... ja jestem chory, no. pojebem i kocham Konana, nie? Krom. Ja to no. jestem wyznawcą seta, także sorry. Chrome. Nie, mi się po prostu to okay, zapamiętało, dobra. wiesz. Dobra, spokojnie, zamykamy główny temat z Konanem, pośmialiśmy się z Konana, to teraz pośmiejemy się z grę w którą grała Kali. Kali, w co grałaś? Ale ja cały czas w nią gram, ja cały podcast nawet w nią gram, bo to jest, wiesz, bardzo uzależniająca, bardzo poważna gra. Jest to port, jedziesz, jedziesz. który ostatnio wyszedł na konsolę z mobilki i nazywa się Fallout Shelter. I mm, ja od piątku tak siedzę i mam syndrom sztokholmski z tą grą. Nie lubię jej, wkurza mnie okrutnie, ale chcę zrobić 100% tylko dlatego, że na telefonie nie dało się grać, bo się crashowała i zawieszała, a tutaj jest bardzo stabilna. Jestem bardzo zdziwiona, że kontroler tak daje rady w coś takiego. Wszystko widzę na ekranie, nie mam z tym problemu. No jest prostacka, tak? jest mega prosta i, i gówniana i w ogóle niespecjalna, ale no, to jest Fallout i muszę go przejść i zrobić 100%, co mogę powiedzieć. No i... Napierdalam w port z mobilek, no, darmowy, free to play. Ale na, naprawdę nie grasz na telefonie, bo ci się crashował? Tak. Ciekawa sprawa, a w, ty grasz, na czym ty to grasz? Na Xboxie, konie? na Xbox One. Na, na Xboxie Fallout Shelter, no. Tak. No, to, to jest Tak, nagram wam <tryjnie> wideo, jak chcecie. Nie, Ale nie, nie, ogólnie nie, nie, tak, gram fallout to. shelter, mam już swój, e, e, swoją kryptę, nazywa się krypta 666, oczywiście, e, już jest mhm. dosyć dobrze rozbudowana, mam dostęp do wszystkich budynków, e, trochę broni unlocków, zaraz wam powiem ile już mam nawet, a, Ha, mam 103 mieszkańców, tym, tak, są osiągnięcia, e, a, więc właśnie. mam już ich sporo. Zaraz wam powiem. No mówię, no ja siedzę i cały czas 100 gram, żeby nie było. Chcę to skończyć, yy, okay. zanim wrócę ze, zwol ze zwolnienia do pracy. No więc mam 28% achievementów zrobionych i składa się na to 14 różnych achievementów, bądź też trofeów, w zależności od tego, na czym gracie. Kilka już mam takich diamentowych, tak? Czyli takich bardzo rzadkich. Mhm. E, więc e, więc idzie mi całkiem nieźle, a zaczęłam no kilka dni temu, zaczęłam jedenastego tak jest trzynasty mhm. a ja mam zrobione 30% gry więc podejrzewam, że skończę sobie to całkiem niedługo tutaj mam mnóstwo e, już rzeczy zrobionych i idę w dobrym kierunku, nie? No ale wiesz mhm. no po prostu ja nie mogę sobie odpuścić, jak, jak zła byłaby ta gra nie interesuje mnie to, to jest Fallout i musi zostać zrobiony, no. Więc, Dokładnie tak. Więc gram to... Fallout szelter, Shelter, no i na, naklepałam 300 punktów, prawie, 290. E, ty, gamer, jeśli... gamer Scora na, naklepałam w dwa dni, więc... Tak, a, a teraz, jeżeli jesteśmy przy Falloutie, to powiem wam, że ostatnio była aktualizacja Fallouta 4 na PlayStation 4, który no i... poprawia nam... Yy, na. Zaraz wam powiem. Wkłada Fallout do Dokładnie, chyba ilość klatek w, fall, w Falloutu, oczywiście na konsolach PlayStation 4 Pro. Więc y, takie Oła. turbo, tylko że w aktualizacji. Super. Tak. No, Szkoda, więc, że nie tak... naprawili braku głosu na Perlmana na samym początku gry, na przykład nie. Dobrze wie, że już tego nie zrobią. Albo oni. ogólnie nie naprawili tego i nie skasowali gry ze wszechświata jest chujowa. No niestety są gracze, którzy jeszcze to zagrają, nie gadają. Ale wiem, stary, ja też się przejdę jeszcze, bo no jak mówiłam, no w syndrom sztokholmski i ja to jej wszystko wybaczę i ja niestety, tak, jestem jednym z tych ludzi, którzy grają w gry, które nie są dobre tylko dlatego, że mają sentyment, no i na mnie firmy w ten sposób zarabiają. Bo ja no, będę zawsze grać tak. Fallouta, niezależnie od tego, jak wielkie gówno posypane brokatem mi sprzeda Bethesda, to ja to kupię, jeszcze im podziękuję, no. Jeżeli chodzi o Fallouta. No nie jest to Fallout taki jak kiedyś, ale... No ale słyszałam numer, plotkę z Falloutowych ploteczek, to słyszałam, że ponoć Obsidian robi nowego zwójkę. ploty chodzą... To też słyszałem, tak, tak, i New Vegas, tutaj... fajnie, bo New Vegas była taka bardziej hardkorowa. Tak, i tam był ten survival mode, gdzie trzeba było pamiętać, był. żeby spać, tak, żeby tak, jeść, tak. żeby dbać o siebie, tak. Żeby pić, żeby wszystko, tak. Więc, więc to było bardzo fajne, w nocy potwory były takie trochę trudniejsze do pokonania, ta percepcja była trochę rozwalona, no, no faktycznie to działało, tak. A jeszcze jak i... się do tego mody powrzucało, to O, tam film, mody. To jest, to jest jedno z najfajniejszych. No dobra, bierze. ty i ty te twoje czity, kuźwa, naucz się grać w gry, a nie mody będziesz wgrywał. <laughs> Nie, nie, nie, ale no, to mam Nie, no wiesz, śmieję się e... oczywiście tak, ale no ja e, tłumaczę to i będę to tłumaczyć w każdym odcinku, jeśli będzie taka potrzeba. Mnie zwyczajnie nie stać na komputer taki, jaki chciałabym mieć do grania, więc mam konsolę, która jest najtańsza i ma moje ulubione tytuły. I moje ulubione I tytuły są na myli. Xboxie, więc gram na Xboxie. I jeżeli się Halo i Gearsy przeniosą na PlayStation, to rozważę taką opcję, szczególnie z nowymi padami, które są tak oryginalne, że wyglądają praktycznie identycznie do tego, co jest na Xboxie, nie? Nowe pady mhm. PlayStation, które też mają się pojawić lada dzień. Także... Mm, tak. Także, yy, tak, także. Tak, tak, tak. Yy... No właśnie. Także, także... Yy... Je, jedziemy dalej Kali. No, Więc, także Shelter, Kali gra. Jeszcze się nie dokładnie. skraszowało. Znalazłam tylko jednego baga. E, ale to jest, jest mało inwazyjny i, i ogólnie. Nie no, w sobie to dwa. Z czego jeden jest trywialny, a drugi jest taki zauważalny dosyć, ale już dobra, no, odpuszczę im, machnę ręką. Rozumiem, dlaczego to tak wygląda, tak. nie? E, I tyle, no. Dokładnie. E, skończę, zrobię 100%, powiem wam dokładnie, ile, ile mi ten speedrun zajął i tyle, no. Mhm. E, dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, bo jeszcze mamy trochę czasu, więc jedziemy dalej. Ja miałam powiedzieć o Killing Floor, ale nie chcę mi się dzisiaj o tym mówić. <śmiech> Ze względu na to, że byliśmy przy survivalowych klimatach, więc powiem o Don't Starve Together. Słuchajcie... Don't Starve Together? Dokładnie tak. Pod koniec zeszłego roku wyszła taki dodatek Don't Starve Together. Do Don't Starve wyszła opcja, dzięki której możemy sobie zagrać w Don't Starve Razem w parze, w dwójkę, na jednej konsoli na dwa pady możemy sobie zagrać na podzielonym ekranie i fajnie to wygląda, fajnie to brzmi to jest stary, dobry Don't Starve, znaczy stary, dobry Don't Starve no, w zależności od tego, czy ktoś to lubi, czy nie no ja kiedyś od Don't Starwa się ostro odbiłem i jakoś tak nie, no, nie miałem jakiegoś zacięcia, żeby w to pograć jak się na to patrzyłem, to nie, nie, nie to, to nie jest gra dla mnie, ale, ale do tego się Przekonałem trochę i powiem Wam, że to jest bardzo fajna opcja. Co tam, jakie są różnice Don't Starve Together od normalnego do Don't Starve? Przede wszystkim nie grałem za bardzo w normalnego Don't Starve, ale z tego co mi się wydaje, to pierwszą rzeczą jest wybór postaci. Tutaj macie chyba na początku macie około 6 albo 8 postaci do wyboru, które są już odblokowane, więc nie musicie tam przechodzić gry czy coś nie wiem, żeby je odblokować nie, tutaj już macie od początku bodajże 8 postaci z pewnością one się też trafiają w normalnym don't więc więc z pewnością się powtarzają i pewnie są jakieś tam nowe, wiem, że niektóre postaci są jeszcze chyba do odblokowania tak czy siak można sobie wybrać właśnie jedną z tych tam 6 czy 8 postaci no i co, no i jedziemy na screenie. robimy to samo praktycznie pewnie doszło parę nowych elementów parę nowych przeciwników, parę nowych terenów i parę nowych różnych dziwnych rzeczy ale to jest to jest normalny ten, ten don't starve i chcę powiedzieć w sumie tylko właśnie o różnicach pierwsza różnica, która mi się po prostu, którą założyłem, to e, ginięcie. E, te, don't Starve Together, ze względu na to, że gra się w dwie osoby, jest Don't Starwem prostym, prostszym, może nie do końca prostym, ale prostszym ze względu właśnie na to, że jeżeli jedna osoba ginie, to druga osoba może ją tam w jakiś sposób wskrzesić i jak ją wskrzesi, to ona ma tam trochę mniej życia, takiego stałego, ale to też można jakoś sobie to tam wszystko wyleczyć, więc to, że giniesz i nie kończysz gry, to w takiej grze jest zajebistą sprawą, bo masz tego swojego kolegę, ziomala, który może cię uleczyć. I to bardzo fajnie wygląda i to bardzo dobrze działa. Chcę powiedzieć, że jeżeli gracie jeszcze w dwie osoby, to też tych troszeczkę stworków jest więcej na planszy. Szczególnie jeżeli gracie mode survival, kiedy sobie ustawicie, żeby w nocy przychodziły do Was potworki, więc tych potworków przychodzi troszeczkę więcej, niż byście grali pojedynczo, więc na to też troszeczkę trzeba zwrócić uwagę. Poza tym, z tego co się orientuję, to można grać internetowo bodajże do 6 albo do 8 osób, więc możecie wejść sobie nawet w większych grupach grać w Don't Starva i na jednym serwie e, na, naprawdę w bardzo dużej ilości osób sobie w to grać oczywiście jest ciężej bo wiadomo trzeba tam jakieś jedzenie sobie zdobyć i to wszystko żeby przeżyć i jak wiemy w zimę jest hardkorowo e, ale, ale działa to bardzo fajnie i można sobie robić jakieś takie większe wspólne e, nie wiem, fortece i tego wszystkiego i te farmy, to wszystko i to bardzo fajnie wygląda jest. No i oczywiście jak gramy w dwójkę, no to wszystkie te surowce, no wszystko jest łatwiejsze, bo zbieramy jakoś tam wspólnie, jeden buduje to, drugi buduje to trzeci skupia się na tym, czwarty na tym można sobie rozpracować to bardzo fajnie no i, no i tylko ta plansza się zmienia i, i wszystko, wszyscy przeciwnicy którzy tam są, więc suma summarum powiem wam, że jeżeli nie wiem, kiedykolwiek w plusie był Don't Starve swego czasu na konsoli PS4 jeżeli kiedykolwiek graliście w Don't Starve i wam się w jakiś tam sposób podobał to together bierzcie, jeżeli macie z kim grać, tak? Jeżeli chcecie samemu grać to nie, tam się aż tak dużo nie zmienia. Jeżeli chcecie wbić do kogoś na serwer, to też jeszcze możecie spróbować. Ale, ale no, I jeżeli macie kogoś przy konsoli, ale jeżeli chcecie grać po prostu singla, to odpuśćcie sobie ten tytuł, bo, bo to jest tytuł głównie nastawiony na to, żeby grać together, żeby grać po prostu z jakąś tam osobą. To mm. jeżeli... mogę o coś zapytać? E, Wojtku, no tak, niech będzie możesz. Bardzo. Yy, Bardzo proszę. Musiałem przeczytać przyznać głos, bo, bo usłyszałem wahanie. Yy, pytanie jest takie, to znaczy, bo ja grałem i w Don't wa nawet recenzowałem go i grałem też, ale nie grałem tak długo w Don't Starve Together. Yy, praktycznie tylko... Ale grałem w Don't Starve Together. Yy, tak, grałem w Don't Starve Together i grałem w Don't Starve i teraz pytanie. Czym się różni Don't Starve Together oprócz trybu multiplayer od tej podstawowej wersji? To znaczy, chodzi mi o to, zaskoczyło mnie to, że powiedziałeś, że jeżeli... Chcecie grać sami, to sobie odpuśćcie. Czemu? No dobra, yy, Wojtku, ale grałeś w Don't Starve Together? Grałem. I grałeś w Don't Starwa? Mhm. One się niczym nie różniły, przynajmniej do tego momentu, do którego doszedłem. Oprócz tego, że no, można było grać z kimś w, w, w Together, nie? Ale poza no tym, i, to samo. No i, i, właśnie, i właśnie ja jestem tego samego zdania, że one tam się niczym nie różniły. Tylko, że ja, Wojtku, nie grałem dużo w jedynkę. A, ja nie, bardzo mało no to, grałem w jedynkę. To ja, tylko mówię... ja jedynkę mam na wicie, wiesz? Ja, ja na wicie sobie ją czasami odpalałem. No to ja tylko tak powiem tak. Jeżeli macie sobie kupić Don't Starve Together, bo no, czy, pytanie w ogóle, czy na konsoli jest Don't Starve ten, ten pierwszy? Czy tylko Together wyszedł na pojaku? Słuchaj, na Playaku wyszedł w plusie Don Starve normalny, mhm. wyszedł dodatek z tymi gigantami tak, Giant tak. Spider, czy Giant coś tam, i wyszedł właśnie niedawno Together. A, dobra. Nie, pytam, wiesz, dlaczego tak ci przerwałem? Dlatego, że zaskoczyło mnie to, że powiedziałeś, no jak tam nie macie z kim grać, to tam sobie odpuścienia. Ale to praktycznie, no tak. to praktycznie no. rozumiem, że to nie ma znaczenia, czy będziesz miał Don't Starve, Don't Starve czy Don't Starve Together, jeżeli chcesz grać solo. Jeżeli chcesz grać na multi, no to musisz już mieć Together, to jest ta jedyna różnica z tego, co rozumiem, tak? Znaczy tak, tak, tak, tylko, tylko bardziej mi chodzi o to, że jeżeli masz już Don't Starwa no, i ewentualnie no to nie dodatek, sensu, tak, tak, tak. to nie ma sensu brać Together, jeżeli nie macie z kim grać, tak? Bo to jest nastawione stricte na, na to, żeby grać po prostu z kimś. Zgadzam się. No, mówię, może wchodzi parę elementów, ale, ale to są... Ale generalnie elementy. gry są dobre, nie? Naprawdę są fajne te, to, te gry. Generalnie gry są w porządku, aczkolwiek samemu by mi się w to grać nie chciało z kimś, jak najbardziej chce mi się w to grać. E, no i Wojtku, ty lubisz takie gry ze względu na to, że grasz w Konana i wiesz, że Konan <śmiech> jest słaby w Właśnie znaczy właśnie, 30, ja 50. tak średnio z tymi survivalami. Znaczy, ja nie darzę ich yy, sympatią do tego, że no. Don't Star w mi się bardzo podobał. Don Star bardzo wysoko oceniłem, ale nie lubię w ogóle tych gier survivalowych ze względu na to, że to są takie gry, które właśnie obiecują. To są gry w obiecywanie, tak? Co jak to będzie wyglądało kiedyś, no ale nikt jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze Jeszcze my, żeśmy żadnej my. ukończonej nie zobaczyli, nie? Także cóż. Ja, ja akurat z drugiej strony, Wojtku, nie lubię gier, których nie mogę przejść, ale tu akurat jest opcja z trofeami, bo trofea są wiadomo, więc troszeczkę no, mi to w jakiś tam sposób urządza, nie? No, e, dobra, słuchajcie, don't starve, chcę to w miarę szybko kończyć. E. Więc jak już powiedzieliśmy, tu geder tylko jeżeli macie z kim grać. Ale nie, to wiesz co? To tak chciałam no. wtrącić teraz ja, wybacz, że ja, no, mówię, ja no. bardzo pochwalam takiej inicjatywy, że wychodzi gra, która jest po prostu dopasowana do grania w dwie osoby na kanapie. Nawet nie macie pojęcia Spoko. ile gier teraz wychodzi, w które nie można tak pograć. No. Nawet dum nie ma takiej opcji, którą kiedyś miał, gdzie można było na screen screenie e, ciorać te demony razem, tak? Każda poprzednia część, ale nowa już nie. No, no, z drugiej, z drugiej strony tak sobie jeszcze myślę, czemu nie zaimplementowali taką możliwość od razu do podstawki. Co nie byłoby jakimś tam, nie wiem, wielkim wysiłkiem, bo nie zauważyłem, żeby tam była jakaś dodatkowa mechanika z tym związana czy coś mogli zrobić to od razu, czy w momencie no, Ale oni nie są, ale wiesz, za to Nie wiem, czy tu nie zdradza jakieś takiej tajemnicy ale rza, rzadko, która, rzadko, która, no. firma, a w zasadzie chyba żadna jeszcze się nie zdarzyła taka, pracuje proponuje. A bonus. no. Także no, oni nie chcą to... zarobić no jest proste, ja wiem, Nie wiem, nie, no oczywiście, że tak, tak. Tylko, że wiesz, no, z tego co się orientuję, to chyba około 80-79 zł kosztuje ten tugader. No to stare, to tak jakbyś wody? kupił sobie herousa, a potem za możliwość siedzenia na gorących stołkach Potocycy, z kolegami tak. musisz zapłacić 80 zł. Dodatkowo. Bo tak to możesz ciorać no i... sam. I, Komputer. I, I mniej więcej. Ale, ale z kolegami, panie, jak chcesz wierze. pograć, to już musisz dopłacić 8 dyszek. No kurwa, a jest, no. W cenach, to ja bym chciał coś jeszcze powiedzieć, bo, bo tutaj czas nagi, a jeżeli mogę, to bym jeszcze tutaj poprosił o chwilę czasu na For Honor. Bo miałem okazję troszkę. Nie, no właśnie, chcę, chcę, chcę, żebyś po o tym powiedział, bo właśnie chciałem powiedzieć tak. Na zakończenie chciałbym jeszcze, żeby Wojtek powiedział o For Honor, honor, no. czy inaczej? No, czy ja. Honor, Mieszka, jest, nieme. jest nieme, nie no. wymawiamy. Honor, honor wiemy, no, wiemy, mieszkamy w Anglii, wiemy. For Honor chciałem tutaj To powiedzieć z, o z przyzwyczajenie było, sorry. Ja, ja uczyłam Tana, angielskiego no, przez dwa lata. Przepraszam, czy tak publicznie w ogóle jebie kogoś. Sorry. E, dobra, więc Kali, oddajmy głos tak Wojtkowi, jest. postarajmy żeby powiedział to wszystko, co ma, bo nie ma zbyt dużo czasu. Właśnie, no, bo ja jestem stop. bardzo ciekawa, co to w ogóle jest. Bo ja nawet nie wiem, jak, co to jest. Opowiadaj, Wojtek. Dajesz. To jest taka gra, która jest, same założenie jest głupie, bo polega na tym, że tłuką się między sobą mm, wikingowie, rycerze i samuraje. Także <śmiech> <śmiech> O, stary, kupuję to. Ja, ja to kupuję no, już z ale, miejsca ale, jakby... ale to założenie po prostu rozbraja, Bo to jest takie zupełnie kosmiczne. A jednocześnie jest to fantastyczny pomysł, żeby, żeby zrobić właśnie gr taką grę, typową upankę, e, typową grę na poje pojedynkowanie się różnych wojów, gdzie rzeczywiście te, te różne style walki są fajnie pokazane i są fajnie zrobione. I teraz tak... Od czego bym zaczął? Może od tego, że żeby pograć w tą grę, to trzeba mieć anielską cierpliwość, dlatego że Ubisoft jest mistrzem psucia sobie generalnie samemu strzelania sobie w oba kolana e, ze względu na problemy z multiplayerem. To znaczy oni postawili na system peer-to-peer, a to powoduje olbrzymie problemy z Notem. I po, już pomijałem fakt, że jeżeli oni chcą zrobić grę, ta gra się aż prosi o dobre jakieś rozgrywki e-sportowe. Naprawdę. Aż się prosi. A jednocześnie jest oparta na modelu peer-to-peer, -peer, który praktycznie no, to, to jest bez sensu. To znaczy to się z, z, ze sobą nie, nie idzie w parze nigdy, nie? Bo to jest tak, że jeżeli ktoś będzie miał słabszego kompa, słabsze łącze i będzie hostem, to sorry. Aha. Po prostu jest słabo. Mm -hmm. I teraz to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Olbrzymie problemy, z którymi ja byłem też częścią, niestety miałem tego pecha. Gracze, którzy w ogóle nie mogli dołączyć do gry, dlatego że problemy z natem polegały na tym, że albo nie mogłeś dołączyć do gry, albo czekać całą wieczność i to mówię tutaj o rzędu pół godziny, 40 minut na połączenie z grą. Bo tam jest taki system, że masz trzy rodzaje nata, czerwony, żółty i zielony. Ten no, czerwony no to, to jest słaby, C C najgorszy. no tak, tak. Mhm. Więc, więc, ja byłem w czerwonym, potem pomyślałem, że może, hmm, może jak tak wyciągnę kabel z routera i podłączę bezpośrednio do modemu. No tak, to pomogło, miałem żółty. nie? No to na tym żółtym to już udało się gdzieś tam połączyć, gdzieś tam wejść, coś tam zrobić ale ale niestety no nie każdy ma taką opcję, tak? bo wszystko stwarza problemy tej grze, żeby pograć razem, a jak ja już miałem dobry internet, a koledzy z, z redakcji Safe Projectu chcieli też pograć w to, nie mogliśmy się połączyć, dlatego że ja miałem rzuty na, nad... Osax miał czerwony nat, a Kamikadze w ogóle miał ten kabelek, bo tam są trzy naty i jeszcze jest taki kabelek rozłączony, to on w ogóle miał rozłączony kabelek i <gryw> nic już nie mógł zrobić. No. No, no, no. I wiecie, e, i teraz gdybyśmy chcieli teraz, to pograć, to, Wojtku, to sorry. No. No. E, Wojtku, chciałbym ci powiedzieć tak, Ubisoft jest specyficzną firmą i jeżeli chodzi, bo ty grałeś w jakąś beta chyba, tak? Z tego, co tak, się tak, orientuje. Tak, tak, więc o, oni, oni pieprzą, znaczy ma, mają w dupę graczy ogólnie te bety wszystkie i, i to może działać jak chce, ale z tego, co się orientuje, Ubisoft e, zrobił nasze The Division, które działa dobrze online online'owo i to jest taki... Bardzo dobrze, The Division jest na piłku. Duży multiplayer. To. Tak. E, nie jest? No to nie jest peer-to-peer. Peer-to-peer polega na tym, że jeden wiem, z wiem, członków ale członków jest hostem, a jak w The Division ktoś jest hostem. Ale jesteś pewny, że właśnie w tym For Honor będzie tak, że będzie to na pewno peer-to-peer? -peer tak, to zrobione. będzie tak jak w Vermintide, gdzie masz loka jakby dobieraną drużynę, jedna osoba jest hostem i jest to łączone na podstawie si silnego połączenia, żeby ludzie mieli równość w rozgrywce, bo inaczej niestety przy spawnowaniu mobów masz takie desynchro, że się rozjeżdża gra. Więc musisz mieć ludzi z podobnym połączeniem, bo różnice sprzętowe już i tak spowodują odpowiednie różnice w rozgrywce dla każdego z graczy. Wow, wow. No. Znaczy to jest zupełnie inny model. Wiesz, to, to jest zupełnie coś innego, więc trudno to porównywać. A, a, a For Honor w tym względzie będzie miał bardzo poważne problemy. I też na przykład myśmy się zastanawiali, czy sobie nie kupić, nie pograć, ale nie, odpada. Bo my ze sobą nie pogramy. No, to się najfajniej nie bo, się yy, Nie, bo, yy, bo dziwię się, Wojtku, że coś takiego jest, bo gry Ubisoftu na no, ogół tam, czy Rainbow Sixy właśnie, czy, czy to, czy Assassin's Creed. Przecież pamiętam, że w multi grałem. Chociaż w multi mogłem mieć problem i faktycznie mogłem się nie połączyć za bardzo. Ale w Rainbow Six ale... też ludzie mają problem. Do dzisiaj są problemy w, w, w Siege. Tam, tam wcale nie Tam jest lepiej nie wiem, dlaczego tam jest lepiej, ale tam jest ten sam system, zdaje się. Nie chcę, nie, nie, nie, nie mam pewności, ale wiem, bo czytałem dziwna, jeszcze, dziwna czytałem jeszcze w zeszłym nie. tygodniu, bo szukałem jakiegoś rozwiązania. Wiem, że ludzie nadal mają problemy z połączeniami w Rainbow Six Siege. Więc ten problem... To, to, to, to samo było z tym Decru, bo czytałem też że The Crew, też od Yubi. E, też tam jest właśnie problem z połączeniem, a to jest przecież taka Karsowa, karsowa MMO. Dziwne jest też to, to że... To w ogóle porażka dla nich. Dziwne jest też to, że przecież bardzo wiele gier musi się jakoś z tym uporać, no i Ubisoft się z tym uporać nie potrafi. No, no to jest pierwsza rzecz. Ale to jakby, no, jeżeli powiedzmy, że ktoś się przebije przez ten pierwszy problem grania z przyjaciółmi no, no. nie będzie to dla niego problem, że nie może ze znajomymi pograć, to... Tak, tak, tak. to I przebrnie jeszcze przez bardzo kiepski interfejs. Interfejs po prostu jest... W niektórych momentach jest fajne, ale w niektórych to było Boże. No po prostu jak oni no to wpadli, to nie wiem. Ale to też nie, nie jest to nic takiego strasznego. Najgorszy jest właśnie ten nad. To jak już wejdzie do tej gry, to powiem Wam, że dawno nie miałem tak fajnej, satysfakcjonującej walki, gdzie naprawdę płynność tych ruchów, to wszystkie kombosy, które można wykonać, te wszystkie, jakby tam ataki, bloki, natarcia, kontry, super, naprawdę super. To, to jest walka, bo tutaj Kali pytała, co tu dokładnie chodzi, ja postaram się, z tym przybliżyć, znaczy, już powiedziałem, że to są pojedynki, nie? Ale tam są, jest kilka trybów. Jest typ, typ, typowego pojedynku jeden na jeden, gdzie po prostu staje naprzeciwko siebie dwóch, dwóch wojowników, no i się tłuką. Jest taki, i tam jest, jakby są dwa style poruszania się, jeden to jest normalny, że biegasz, tam też możesz tłuc, a drugi jest w stylu gardy, to się zdaje się nazywa, gdzie ty masz sfokusowanego, takiego namierzonego tego swojego przeciwnika konkretnego i z nim się jakby pojedynkujesz i wtedy każdym, możesz jakby z głowy z lewej lub z prawej zadawać cios i tak samo z lewej, z prawej lub z nad głowy się obronić, przy użyciu myszki, że nam kontro, kontrolera to ogarniasz i powiem wam, że bardzo fajnie to jest zrobione, trzeba... I co mnie zaskoczyło przede wszystkim, myślałem, że to będzie takie trochę bardziej łopatologiczne, a tam jest bardzo dużo kombosów, kombinacji jakichś ciosów specjalnych, właśnie skilli i jeszcze każda postać ma swoje i tych postaci też jest całkiem sporo, bo każda frakcja ma na tą chwilę chyba trzech, a już zapowiedziane są kolejne jakieś tam postaci, nie? Że tam masz na przykład jednego tam wikinga, takiego klasyka starczą tarczą i mieczem, jeden to taki z toporem, taki misiu, a jeden to jest jakiś taki wariat zupełnie jak ten, jak Floki z wikingów, gdzie tam z dwoma toporkami napierdziela, nie? Jak szalony. Znowu tam z samuraj to też tam ma jakąś tutaj naginatę, tam ma ten. Super. Broń można wymieniać. W zasadzie można będzie w tej grze wymienić prawie każdy element wyposażenia od butu aż po czubek głowy yy, więc to jest super zrobione, naprawdę, jeżeli to się uda to naprawdę żałuję, żałuję, że ten problem z natem powoduje że, że gra no bez sensu jest mi ją kupować, bo samemu nie lubię w takie gry grać, lubię grać ze znajomymi z przyjaciółmi, a niestety no, ten system powoduje, że my razem nie pogramy no to to trochę tak to trochę tak uci na temat czyli yy, Wojtku nie lubisz grać z randomami ogólnie? na dłuższą metę nie lubię, nie? Bo tam się fajnie grało z tymi randomami, jak się tam wlazło, no, ale już wiem, że to pograło tam dzień, dwa, no i już ten, nie? Już tam z randomami to tak, tak średnio w takiej gry mi się gra, nie? A, w, a w ona ma... Ona ma zaraz premierę. Tak, jutro chyba, czy pojutrze? Jutro, no właśnie, jutro. Tak. Czytam właśnie, że jutro ma premierę. No, okej, no, okay, no e, Wojtku, e, bo masz mało czasu, więc. To jeszcze mógł. tylko to jeszcze tylko no. jedna rzecz. Ta gra też, oprócz tego, że ma swoje problemy z notem, jest też diablo droga, jak na polskie warunki, bo najtańsze kosztują 190, a najtańsza wersja w najtańszym sklepie 190 zł. To jest dużo. To jest dużo za grę w Polsce. Nadal to jest jednak bardzo dużo, gdzie... To jest dużo za grę? Poważnie? Ale ty mówisz pecetową, tak? Pecetowa gra 180 zł to jest bardzo dużo no bo konsolowa to pewnie z 250 e, Resident no? Evil w dniu premiery na e, wersja cyfrowa na Xbox One kosztowała 380 zł No ale, ale powiedz mi Kali, czemu hmm. nie mają obchodzić gry z konsol ja mówię tutaj o PC-tach no, to... nie no, spoko, spoko, nie, no, spoko, no po prostu e, mówię ci, że e, drogo. E, to jest drogo, ale nie drogo jeśli wiesz o co mi chodzi ja uważam, że w, nie, w ogóle gry są za drogie ludzi, bo... E, gry ogólnie są za drogie e, przy tym, co dostajemy jakby e, i przy tym, że te gry no nie są takie, że się do nich tak często wraca jak do tych klasyków starych i ja nie wiem czy to faktycznie były lepsze gry dlatego, że one były mniejsze, nie mam pojęcia ale bardziej wracam do klasyków niż do nowszych gier, które wyszły powiedzmy w ciągu ostatnich nie wiem, nawet 10 lat, tak? Jest tylko kilka tytułów, do których wrócę, co z tych starych, starych retro gier jest, jest tych tytułów dziesiątki, tak? Więc... No dobra, ale ja bym chciał, jeżeli pozwolisz, kolei, ja tylko Sorry. zakończę wątek. Z, Znowu z... mi mózg tylko... odleciał. <gry> tylko, tylko podkreślę, że jak na, w takim razie podkreślę to, jak na pecetowe gry, to to jest bardzo drogo, bo to jest mniej więcej 30%, więcej, może nawet 40%, niż przeciętna gra przeciętna cena gry na PC. To, gry, które A... kosztują 130-140 zł zazwyczaj, czasami nawet taniej, bo jest wiele gier, które kosztują około 100-110 zł, to jednak 180, 190 zł za najbiedniejszą wersję przypominam tej gry, to jest bardzo drogo. Naprawdę, no, na PC to jest bardzo drogo. Czyli, czyli w, w Wojtku, jednym słowem Blizzard jest nieprzeciętny. Ubisoft. Y, Blizzard? Znaczy Blizzard czy no, Blizzard? Diablo 200 na premierę, pamiętam, bo sam kupowałem e, na peceta. Tak, Blizzard, Blizzard też ma drogie gry, ale jakby ja potrafię zrozumieć, że niektóre gry są droższe, to jest, no nie jest przecież nic, nic niezwykłego. Tutaj nie dobra. Ale jednak większość gier na PC to, to jest ten przedział cenowy tak 130 do 150 zł, tak mniej więcej, nie? I to są dobre gry, to są te gry z najwyższej półki, mówimy tutaj, nie? Czyli, czyli Wojtku, ogólnie For Honor gra jest zajebista, ale przez problemy techniczne dla ciebie niegrywalna. Mm, dla mnie jeszcze tam grywalna, ale niegrywalna... W... Jak się ma więcej znajomych i chce się na przykład pograć w czwórkę, to jest bardzo duże, podobieństwo, że razem nie pogracie. Dlatego to jest taki bardzo, tutaj się ten wykrzyknik pojawia, że mm. jeżeli planujecie sobie kupić, mówię tutaj do naszych słuchaczy, to dobrze, żebyście spróbowali jednak tą, no już nie pogracie w tą betę, ale myślę, że kto był chętny, to już pograł. No w cztery osoby będzie ciężko, bo zawsze ktoś tam ma trochę inny net, zawsze coś tam innego się okazuje. No tak, że, ale, że ale zauważ sobie takiego Krystiana właśnie, takiego mnie, który lubi grać bardzo online. Uwielbiam z randomami, uwielbiam. Nie ma dla mnie problemu, więc Krystian jak najbardziej może ją sobie kupić. Tak, tak, o ile nie będzie miał tego pecha, że będzie w, za tym czerwonym natem, nie? Bo to jest takie... takie nie, nie, pyszanka, ja, nie, ja chyba tutaj w Anglii mam przynajmniej ten pomarańczowy, e, jak nie zielony. Ale to nie chodzi o to, czy masz dobry internet, czy zły. Tu chodzi o to, jakie są wiem, ustawienia do jakie są ustawienia modemu. Nie, wiem, wiem, wiem, wiem. I tak dalej, Zawsze miałem pomarańczowy minimum. A, no to powinno być spoko. Okej, okay. dobra słuchajcie, to był For Honor, jak słyszycie od Wojtka gra jest świetna, ale no, no ma pewne problemy techniczne więc to tyle słuchajcie 79 odcinek 79 odcinek w sumie dobiega końca dwie godzinki właśnie nam pęka więc w sumie to tyle mam nadzieję że podobał wam się ten odcinek standardowo zapraszamy do ściągania w aplikacjach naszych odcinków wchodźcie na YouTube'a, tam wrzucamy też odcinki na Save Project Wojtek pomału też zaczyna już rzucać odcinki więc też wchodźcie, bardzo fajna strona dobra więc słuchajcie 79 to odcinek dobiega końca, więc standardowo ze mną był Wojtek Kocjan. Trzymajcie się, cześć. Była z nami Kali Murawska. Dobranoc. I za pierwszym mikrofonem byłem ja, czyli Krystian Keuner, a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie, więc pozdrawiam drodzy słuchacze, do usłyszenia. Cześć. Siema.